Witamy bardzo serdecznie w 51. odcinku podcastu Bezimienny Słyszymy się po raz pierwszy w nowym roku Mieliśmy tą małą przerwę, w sumie jednotygodniową Tomek właśnie stwierdził, że chcieliśmy zobaczyć, czy, czy nas słuchacie Ale odzew był, więc wiemy, że na pewno na, nas słuchacie Słuchajcie, wracamy w nowym roku, oczywiście w standardowym składzie Czyli jest ze mną Tomek Zawadzki Cześć, witam wszystkich, bardzo uprzejmie jest z nami Rafał Radomyski. Witam wszystkich również. I jest oczywiście, ja prowadzę to, czyli Christian Kender. Jak może usłyszeliście po Rafale, Rafa ma nowy mikrofon. Więc wydaje mi się, że w nowym roku wchodzimy w nową erę i jakość nasza będzie na pewno dużo większa niż przynajmniej w pierwszych, w pierwszych pięciu odcinkach. No poza, poza z innymi ludźmi. No, no, no. O I tak, i złożyliśmy się na mikrofon w trójkę i jakoś to poszło. tylko teraz o, musimy na jednej kanapie kurwa siedzieć jak te cioty, no. <laughs> e, tak, e, w, w kopie ra raźnie. A Krystian e, co dwa e, tygodnie w samolot no? i, i wiecie i przylatuje na nagranie dlatego, dlatego, tydzień temu nie było, bo mu te tanie Mugła loty. Tam, była była za duża na, stało, na, ja na ja Musiał zapłacić więcej. Ale słuchajcie, akurat ostatnie loty chciałbym wam powiedzieć, że faktycznie mocno opóźniali. Wszystko. Po 6, po 8 godzin i, i modli to jest w ogóle nieporozumienie to lotnisko. One się do niczego nie nadaje. Tak samo na przykład w Krakowie to lotnisko też jest stosunkowo słabe. Najlepsze lotnisko Więc... jest teraz w Radomiu. Nie wiem, czy słyszałeś. Tak, słyszałem. Wybudowali lotnisko po to, żeby je wybudować, ale w ogóle tam nie ma praktycznie żadnych połączeń. Nie, jakieś było, ale ale chyba dwie osoby w samolocie? No czy właśnie czy moi znajomi tutaj? ostatnio dwóch kumpli poleciało dla beki do kolegę odwiedzić w Radomiu z Warszawy. <śmiech> no. e, dobra, e, słuchajcie, witamy po nowym roku z małą tygodniową przerwą. E, było to spowodowane głównie, głównie chyba moją osobą, ja... Co zresztą powiem, ja jestem po przejściach, ale, ale to zaraz wam powiem, nie jakichś większych Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie standardowo o gierkach Tomek dzisiaj, Tomek dzisiaj, Tomek ograł Everybody's Gone to the Rapture I tego jestem ciekaw, co tam dzieje się w świecie Bioshocka w sumie Ograł też obcy izolację po raz drugi, więc może więcej powie nam o tych randomowych rzeczach, i, i też mam parę pytań do niego. I pogadamy sobie też o Okulusie. Z pewnością słyszeliście, że wychodzi Okulus. Znamy cenę, znamy wszystko i o tym sobie też więcej powiemy. Będziemy hejtować standardowo. Wracamy z mocnym kontentem w nowym roku. I jak z pewnością wiecie, zaczynamy od Hyde Parku. Więc tym razem, co ostatniego robiliśmy, przez co graliśmy w sumie przez ostatnie trzy tygodnie, niech może zacznie Rafał no ja chłopakom już opowiadałem co robiłem przez ostatnie 3 tygodnie i, i niestety niezbyt wiele miało to w związku z grami ale w sumie to tak naprawdę od, od nowego roku nie odrywałem się od Wiedźmina i, i cały czas staram się w sumie nie chodzi o to, że staram się go przejść, tylko staram się wyciągnąć z niego wszystko co, co mnie interesuje i w sumie nawet miłe zaskoczeniem było to że ostatnio jakaś łatka weszła e, dosyć spora Czytałem w sumie, co tam, co tam jej powrzucali. Większość poprawek dotyczyło jakichś konkretnych zadań, że, że za, coś, za coś nie naliczyło doświadczenia albo kasy, jakieś tego typu błędy, albo że nie można było zaznaczyć go jako, jako ukończonego. Natomiast bardzo fajna, fajna rzecz, nie wiem, jeżeli graliście, a pamiętacie na przykład, że to was wkurzało, jak jest alchemia i, i, i trzeba na przykład przypiąć sobie, można przypiąć przepis do sklepu, tak, żeby w sklepie widzieć, jakich składników ci potrzeba. No, było to pomocne, tylko że dalej nie były podświetlone w żaden sposób wśród tam, nie wiem, 40-50 ziół, które ma jakiś tam powiedzmy zielarz, których akurat potrzebujesz. No, a wrzucili taką małą poprawkę, że jeżeli Ci brakuje teraz jakiegoś zioła, ono się podświetla takim białym kwadracikiem i to samo Ci się podświetla na ekranie kupującego i to jest bardzo mała zmiana, ale ja dopiero od tego momentu tak naprawdę zacząłem korzystać z alchemii, bo mi się nie chciało szukać tych ziół, szczerze mówiąc, więc fajnie, że oni ciągle coś robią z tą grą, nie tylko kwestia, żeby jak najszybciej wypuścić DLC-ka i zamknąć temat, więc to, to w sumie mnie zadowoliło. No i gram sobie dalej w tego Wiedźmina, w sumie, no nie wiem... Poziom mam chyba 18 i już tak dosyć chyba daleko fabularnie jestem. No z tego co się orientuję, fabuła się kończy na 35-6. poziomie postaci, więc pewnie gdzieś w połowie, ale godzin to mam chyba z siedemdziesiąt nagranych. Ja, ale to jest właśnie taka bardzo fajna gierka na, te, na ten okres teraz, jaki mamy do marca, że się nic nie pojawia. Nie? No To ja Ci troszeczkę zazdroszczę, bo, bo masz co grać, ja nie mam no ja po prostu powiem wam ostatnio, znowu mnie dopadło coś takiego co dopada każdego, kto gra yy, znaczy ogólnie każdego co się, kto się interesuje jakimiś innymi rzeczami jakieś ma swoje hobby yy, to znaczy wypaliłem się, jeżeli chodzi o gry Wie, wiecie, wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że włączam grę na 5 minut, nie chce mi się w to grać a zagram sobie w to, włączam inną grę, gram 5 minut, mówię kurde, nie robi mi to w ogóle frajdy, wyłączam pogram sobie tutaj, no i tak po 15 grach stwierdzam, nie chce mi się w nic grać, pół godziny stracone i, i wolę popatrzeć sobie w sufit, albo nie wiem, obejrzeć jakiś film, niż grać w gry. Mieliście takie, takie wypalania się w swoim życiu, jak gracie? Ja chyba miałem. Ja chyba miałem miejscami, natomiast yy, ja mam zawsze inne podejście do gier i staram się nie mieć... Yy... Kupki wstydu z leżącymi grami, jakimiś powiedzmy, których nie dokończyłem albo nie, nie poznałem. Wolę wiesz, mieć 5 czy 6 czy 8 tytułów w roku, ale które wiesz, no, może nie tyle, że splatynuję, bo, bo mnie akurat trofea jakoś tam nie, nie kręcą, ale, ale żebym się powiedzmy dobrze wykorzystał tą grę nie? i Zobacz, grałeś w Metal Gear, no to okej, okay, przeszedłeś całego, zrobiłeś tam co trzeba, ale no 30-40 godzin poświęciłeś, nie? Ja tam chyba miałem na liczniku 120 jak odstawiłem i wiem, że jeszcze wrócę do niego, wiem, że jeszcze nie skończyłem, bo po prostu no, dla samej rozgrywki tam siedziałem tak naprawdę, gdzie, gdzie mogłem już spokojnie pójść do innej gry, wiesz i w Wieśku teraz jest tak samo, nie mógłbym polecieć wątkiem fabularnym, ale po prostu no, bawię się tą grą tak, żeby lepiej się wczuć i za żadną cenę na pewno nie wyobrażam sobie teraz skakania, wiesz, że dobra, teraz pograłem w Wiedźmina i, i sobie przeskoczę na falauta, nie? Dalej mam rozgrzebanego Need for Speed tak jak miałem i go w sumie odpalam nie po to, żeby ruszyć cokolwiek w fabułę, tylko jak mam powiedzmy na, nastrój, bo coś, nie wiem, się wydarzy takiego, że mam ochotę sobie pojeździć, no to sobie tam zrobię kilka rundek, godzinkę pojeżdżę, ale to jest już, wiesz, bez żadnej tam pchania fabuły, bez wczuwania się w to, nie? I... No tak, ale widzisz, ty, ty mówisz o, o, o kupce wstydu, wie, że jak się im, im się więcej gier ma, tym się mniej gra, e, ale mi chodzi o to, że większość gier, jakie miałem, to wszystkie są ukończone, a te, których nie ukończyłem, no to po prostu nie miałem ochoty i co się takiego stało, że do nich już nie wrócę, e, ale ja mówię o tym, że, że po prostu nie mam przyjemności z grania, rozumiesz? Włączam grę, włączam sobie Forza 6, robię te okrążenia i taka moja mina jest jak tego, wiecie, ten, ten, ten taki e, kod, ten znudzony, ten mem internetowy, wiecie, o co chodzi? No to, to ja właśnie tak wyglądam teraz jak siedzę przed konsolą i, i, i parę razy już takie coś w moim życiu miałem i powiem wam najdłuższy okres jaki po prostu odstawiłem sobie gierki to można powiedzieć było pół roku. Autentycznie przez pół roku nie dotykałem konsoli. tak To było za czasów jeszcze, e, jeszcze PlayStation 3 chyba w połowie trwania tej generacji i kurde... E, Jestem ciekaw, co, co teraz będzie, bo obawiam się, że znowu nie, nie, nie będzie mi się chciało grać. No ja, się, ja się obawiam, że daleko jestem od tego, bo ja to raczej czuję niedosyt cały czas, ale zastanawiałeś się kiedyś Krystian, ile trwa doba u Tomka, bo coś mam wrażenie, że u niego jest trochę zakrzywiona tam czasoprzestrzeń. Ja wiem, że u niego będzie coraz krótsza z biegiem czasu, szczególnie do, do, do kwietnia. Ale powiem Ci, Tomku, że doskonale Cię rozumiem. Doskonale Cię rozumiem, szczególnie, że akurat ja byłem w trakcie przeprowadzki. E, zmiany internetu i w ogóle tego wszystkiego badziewia. I powiem Wam, że ostatnio, w przeciągu tygodnia, odpaliłem trzy razy konsolę. Za pierwszym razem spojrzałem na swoje gierki, które mam. Chodziłem po menu, popisałem do znajomych. Nawet odpaliłem jakąś grę, chociaż w nią nie pograłem. I wyszedłem i w ogóle nie odpalałem. Ostatnio, bodajże wczoraj, to zrobiłem to samo... I też po, posiedziałem z 20 czy 30 minut na konsoli i też nic nie odpaliłem, dopiero dzisiaj sobie pograłem w te Diablo, zacząłem sobie ten nowy patch 2.4.0, 2, fajnie się w to dosyć gra i powiem wam, że o tyle, o tyle Diablo jest dla mnie fajną sprawą, bo jak dobrze wiecie mieszkam w Anglii i mogłem sobie pogadać z kumplem, który jest w Polsce, i kompletnie nie skupić się na grze, bo na Diablo nie musicie się skupić, tam możecie jechać, farmić i możecie mieć wszystko w dupie i idzie, idzie to po prostu w automacie. I chyba tylko dlatego odpaliłem te Diablo, bo powiem wam szczerze, że ch chyba taki okres jest, zawsze chyba gdzieś tak właśnie w połowie stycznia nie chciało mi się grać. Po, tym, po tych wszystkich wysypach, pod koniec roku, po tym, że miałeś tyle tego tytułu, ograłeś to i później jest taka... Nie, nie wiesz, co takie, masz ze, ze, takie ze zmęczenie materiału, Tak, tak, nie? tak. szczególnie Tomku, że, że widzisz, ty jesteś takim graczem, ty jesteś trochę innym graczem, ty jesteś takim graczem, że ty dostajesz nowy tytuł i od razu w dniu premiery go rozwalasz i albo, nie wiem, tydzień po, po, po premierze. Chodzi o to, że od razu go ciśniesz do końca, nie? I, i, i, I później, jak go skończysz, to zostawiasz i czekasz na kolejny. A tutaj nie ma kolejnych, bo nic ciekawego nie wyjdzie w tym miesiącu eee, i w przyszłym też za bardzo Eee, tak jak sam mówiłeś dla ciebie nic nie wyjdzie Do, dopiero w marcu, więc ty będziesz miał z tym problem eee, jedyne kotlety, które lubisz odgrzewać, to ewentualnie może na tych swoich starych konsolach, chociaż nie, mówiłeś, że na playce trójce grałeś ostatnio eee, nie? co? Znaczy, Tyle no konsol masz konsol... tych domu, nie? No właśnie, ja mam 13 konsol, a nie mam na czym w co grać mo, mo, mo, Standardowo mo, Moja standardowo. dziewczyna się ze mnie śmieje. za każdym razem, jak jej tu mówię Że, że może chcesz sobie pograć A ja mówię, nie, ale ja nie mam w co grać nie. E, ale wracając do tego, co mówiłem O wypaleniu się to Ostatnio, nie, ostatnio kurwa, to już było ile? 4 lata temu, Bioshock Infinity mhm. e, i, Kiedy to było? No nieważne, mniejsza z tym e, Miałem właśnie ten okres bez zgrowia Takie wypalenie totalne, no, no po prostu konsole. o miałem takim ogromnym, szerokim łukiem, ale za to dużo serialów nadgoniłem, wiecie, tam inne rzeczy odnalazłem, tyle, że telewizor działa i wyświetla kanały, jednak oprócz, nic inny, oprócz konsoli tylko są jeszcze tam jakieś kanały i naprawiło to, to moją chorobę niegrania, ten właśnie Bioszek Infinity. Nie wiem, czy to wciągnęło mnie, że miał jakąś super mega, jak dla mnie oczywiście, fabularną opowieść, tam, tam fabuła naprawdę dobrze robi i się zastanawiam, czy teraz nie czekam przypadkiem na taką grę, która właśnie fabułą mnie wciągnie do tego stopnia, że znowu mi wróci taka, wiecie, o chęć, chęć po prostu i przyjemność zgrania. A na dobrą sprawę się nic takiego na horyzoncie nie szykuje. Ej, a propos powiedziałeś, przypomniało mi się, byłem dzisiaj w RTV Euro. Zgadnijcie, za ile widziałem, w jakiej cenie znaczy telewizor, 4K Philipsa bodajże no 40 chyba miał 7 cali czy, czy, czy 48 coś takiego czyli nie jest jakiś tam olbrzym ale, ale no 48 cali to powiedzmy że już jest w miarę ten rozmiar no i 4K było, było grane podpowiem, że cena była ma mowa, cena? śmiesznie niska no to koło no ile? Koło, koło, to około 8, tysiąca. koło 8, ja bym nie koło 8 1800 zł tak, no o, chyba że 4 4K, 4K. Philipsa trzeba było zrobić zdjęcie, ale... Nie no chuj ci ze zdjęciem, mogę nie ci wiem. adres podać, gdzie to kupić, no ale... No jak, no jak 4, 4K tyle kosztował? Ja znaczy wiesz, 2,5 to jeszcze można kupić normalna cena, bo, bo śledzę te ceny, tak? I Tomek tutaj no, cel nie A, trafił. A, to, to telewizor takie tanie, 000, to wiesz, 3... No oczywiście, 50 już dostaniesz tak. w cenie 2,5 4K, oh. Ultra hds super, No za 3,5 to powiedzmy wchodzisz hmm. już tam na Samsungi, LG i tak dalej, nie? Za, za 4K, natomiast hmm. no te jakieś tam powiedzmy gorsze firmy to za, za 3, za 2,5 możesz dorwać, ale, ale kurwa nie no no. za 1800. No właśnie to jest cena, która jeszcze wiesz, no full HD ogarnia, nie? I byłem zaskoczony. tak no. Zatrzymałem się przy nim chwilę dłużej. I jedynie co, to, to opanowałem się, bo stwierdziłem, że powiedziałem że poniżej 55 nie schodzę. No ale okej. Okay. To, to taki twist mało jak ktoś szuka to może, może ogarniać, bo teraz właśnie są takie przeceny ej wiesz co, a, a no mówiłeś ale, o tym ale... zmęczeniu materiału, ja zauważyłem, że ostatnio grając w tego wieśka ee, jak przez te pierwsze 50 godzin ani razu żadnej scenki nie przewinąłem ani niczego tak teraz zacząłem po prostu, wiesz, szybciej czytać dialog i przewijać to, co oni tam gadają, bo po prostu, wiesz, każde zlecenie wiedźmińskie to samo, wiesz, O ojejku, tutaj coś się stało, tak, idź, musisz zabić, wiesz, zdobyć i w ogóle okej, okay, dobra, klik, klik, klik, nie, wiesz, tylko prze, prze, przeskakuję i, i lecę na samo zlecenie, bo jest już więcej frajdy. I to jest trochę niepokojące, ale z główną fabułą, z główną fabułą tak nie mam, która, która powiedzmy daje jakieś tam scenki bardziej, bardziej skomplikowane. Nie? Znaczy to, co mówisz, to, to jest ok, bo ja ci powiem, że w każdej grze tak mam, e, ogólnie chyba wszyscy tak mają w każdej grze, że po prostu szukają jak najbardziej optymalnego sposobu nagranie w tą grę, tak? Więc jeżeli wiesz, że możesz zaoszczędzić parę niepotrzebnych tam setnych albo sekundy, albo dwie sekundy na jakimś zbędnym elemencie, jak na przykład, wiesz, to zdążysz przeczytać e, to, co, to, co załóżmy oni tam mm, podpisy są i po prostu animacje czy tam dźwięk skrócisz, no to, to robisz. Tak samo, wiesz, w grach na przykład e, platformowych, jak wiesz, gdzie może, że w, w jakimś momencie może skoczyć i skrócić po prostu całe tam powiedzmy jakieś obkrążanie jakiegoś elementu, to to robisz, tak? Eee, w grę z... Po czasie jakimś dłuższym zaczyna się grać i w jak najbardziej optymalny sposób i wykorzystujesz wszystkie niedróbki, błędy albo jakieś właśnie takie rzeczy, jak powiedziałeś to, to, to jest jak dla mnie normalne. Ja tak w każdą. Tak, grę tylko że tutaj odczuwam coś zaczynam. innego, nie? bo w Wiedźmina gram w taki sposób, żeby powiedzmy chłonąć wszystko, co oni tam przygotowali, jakieś wiesz, ciekawe dialogi, yy, te wszystkie wiesz, teksty, które, które NPC rzucają do, do bohatera i, i dosyć są w sumie zabawne no i zauważyłem w nich taką powtarzalność że wiesz, że nie czułem dyskomfortu przewijając ten dialog że on powie coś ciekawszego niż, niż tam się już wydarzyło jeżeli to nie jest jakaś tam główniejsza misja fabularna nie? Po, po, powiedzmy w połowie tej gry że już wiem, że no każde zlecenie raczej nie, nie zapewni mi jakiegoś tam ciekawego dialogu, takie, takie zwykłe zlecenie, nie? typu właśnie no, ubijanie potworów czy, czy, czy zlecenia wyźmińskie. No ale dobra, no nieważne. W każdym razie bardziej sobie przypomniałem, jak w mnie Metal Gear pod po tej kwestii z tymi kasetami, bo, bo to było tragiczne, że nie można było zrobić playlisty i po prostu wiesz, grać ciągiem przez pół godziny, a żeby one leciały w tle, tylko wchodzić do menu za każdym razem. Bo, bo, bo przez to w sumie nawet ich nie przesłuchałem do końca. No, a w, skoro byłem przy Metalgirze, to może przejdziemy do newsów, bo mam newsa o mhm. Metalgirze. Jak nie oponujecie, to powiem. E, a w zasadzie nie o Metalgirze, tylko o projekcie Shadow Moses. Widziałem to, kurde, widziałem to. Ale to jest piękne, ale to jest dobre. Znaczy może nie piękne, to jest źle powiedziane. To nie jest to piękno z cyklu, że robi wrażenie jak lepsze od nowych gier i grafiki w nowych grach, bo, bo ta grafika nie jest lepsza. Zawiera powiedzmy więcej szczegółów, więcej elementów. Może w skrócie powiem, co to jest. No jakiś gościu, nie będę teraz jego nazwiska przytaczał, bo mi się nie chce sprawdzać, ale, ale krótko mówiąc, taki jednoosobowy projekt powiedział i postanowił, że on sobie odtworzy Remake'a zrobi Metal Gear jedynki, znaczy nie jedynki, tylko Metal Gear Solid, tak? z 98 roku eee, i to w lepszy sposób niż był na Gamecube It tam w, potem w 2000 chyba drugim. i wygląda super i jakiś w sumie chciałem o tym powiedzieć już kilka tygodni temu, bo wtedy wyciekły właśnie eee, takie filmiki powiedzmy obrazujące poszczególne jakieś pomieszczenia, ale tak naprawdę tam był tylko doki i to pierwsze lotnisko pokazane, a teraz wypuścił tak jakby trailer zrobiony w którym jest naprawdę już od groma lokacji, była lokacja z, trochę co prawda taka zacieniona, żeby, żeby przyciemniona, żeby nie pokazać wszystkiego ale był Metal Gear już zrobiony była lokacja pięknie odzerowana i po prostu super tam gra świateł była w tym pokoju gabinecie w sumie, tak, gdzie z Psycho Mantisem Ale to wszystko, to wszystko na Unrealu jest. Tak, tak, tak. Był ten hangar z czołgami, oczywiście lotnisko, oczywiście doki, była ta, ten długi korytarz, gdzie ze Sniper Wolf walczyliśmy i jakaś tam, a jeszcze była lokacja, gdzie walczyliśmy z Ocelotem pierwszy raz ten pojedynek na rewolwer. No więc no, trochę już tych lokacji jest, tak naprawdę no, ta gra nie jest aż tak rozbudowana, żeby dużo tego brakowało. Tak się w sumie chwilę dzisiaj zastanowiłem, to myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że połowę już ma. Tym bardziej jeżeli jakieś te tereny są, czy jakieś te góry, czy jakieś te, te pomiędzy lokacjami, jakieś ze śniegiem i tak dalej, to w sumie powinno dosyć szybko i zgrawniej pójść od zerowanie. No wygląda to super, jest bardzo fajnie zrobiony w ogóle model postaci. taką Widziałem, widziałem taki filmik, gdzie no wiesz, no trudno było tą twarz odtworzyć Snake'a z 98, gdzie ona się składała z trzech poligonów nie? i nawet nie było wiesz, oczu na, na, na, na teksturze. Hmm. Ale w Twin natomiast... Snakes, w Twin Snakes, już miałaś normalnie twarz, więc. Pewnie się to. Nad... Ale nie, też była daleka od tego. Wiesz co? Tam było zrobione. Twin nie Snakes wiem, był na silniku od Metal Gear Solid dwójki. Tam było wszystko już wiesz. Ale to też nie było zgody. to. Ale to też nie było to. On robił jeszcze lepiej, dlatego że on wziął postać yy, Snake'a z Old Snake'a, wiesz, z Metal Gear 4 z PlayStation 3 i było pokazane właśnie jak jest głowa starego Snake'a z profilu. I model tego nowego snake'a, którego on robi i tak był, wiesz, najazd z profili, gdzie poruszał jedną głową, żeby nachodziła się na drugą, wiesz, i pokazane, że taki sam zarys czoła, nosa i tak dalej, tylko tam podciągnięte jakieś kwestie zmarszczek i, i tam powiedzmy tych, tych wąsów, opaski, wiadomo, włosów, nie? No ale ogólnie, że zarys właśnie twarzy, kształt czaszki był wzorowany na, na, na Old Snake'u, nie? Więc no fajnie, fajnie to było zrobione. Wiadomo, że na pewno był dokładniejszy ten model, model Old Snake'a w porównaniu z Twin Snake'em, nie? To, to, to jednak no, jest wiesz, wszystko fajnie, Chłopak się na męczę, obserwuje całą mapę, wiesz, wszystkie lokacje, postacie. I jeżeli zacznie próbować cokolwiek więcej robić, wiesz, tworzyć naprawdę grę, bo odtworzenie samych lokacji, jak dla mnie, no to to jest, no, fajna sprawa, ale niczym się nie różni praktycznie od gościa, słuchaj, który sobie skleja modele to, w domu. To, nie, to na pewno nie może, nikt nie może pomyśleć, że wiesz, że on spróbuje na tym zarobić, w sensie, że wiesz... Dobrze, że Dobrze, ale nie mi chodzi to o to, że, żeby ta gra w ogóle, wiesz, żeby... Nawet jak on by ją za darmo udostępnił, to chodzi o to, że od zrobienia mapy do zrobienia całej gry, czyli e, dialogi, muzyka, dźwięki, całą mechanikę, zachowanie... Ale, ale nie, poczekaj Tomek. E, muzyka jeden do jednego, w mp 3 na płycie po prostu normalnie na plejaku była. No okej, okay, no i przyjdzie konami zrobić dziękujemy, że, że, że... Ale nikt nie ma nic robić, dziękujemy, to jest projekt undergroundowy i on ma wyjść na torrentach i, i być zakazanym, ale po prostu ale być, tak? I jestem pewny, że to wyjdzie w ten sposób, na zasadzie właśnie jakiegoś, wiesz, mega moda, czy, czy po prostu undergroundowej produkcji, no bo przecież oczywiste to jest to, że mają prawa i, i że on na tym nic nie zarobi, chyba, że mu tam Ktoś będzie bitcoinami, kurwa, płacił, no, ale wiesz, yy... i nawet ja bym zapłacił, wysłałby mu bitcoina, kurwa, jakby mi tylko to dali, nie, ale wiesz, yy... moim zdaniem to jest do domknięcia, do bo to jest już naprawdę zaawansowany etap, a tak naprawdę wszystkie dialogi, całą muzykę możesz, wiesz, zrobić, nie, trzeba wyreżyserować cutscenki, no to z tym jest jakiś tam, powiedzmy, problem w sensie roboty trochę jest na pewno i, i trzeba no, ułożyć jakąś tą rozgrywkę po kolei, tak? No, ale... no czyli najtrudniejsze elementy. Iść, nie, iść. Wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo się nie zajmuję pisaniem gier, ale wydaje mi się, że rzemieślnicza robota, wiesz, ze stworzeniem w ogóle tej, tej całej grafiki i modeli i tekstur, wiesz, bo w tym momencie on już ma wszystko, żeby tak naprawdę kopi i klej zrobić do końca gry, jeżeli chodzi o tę lokację. Tam już nie ma nic więcej, no przecież umówmy się, no Metal Gear był trochę monotonny w tej grafice, tak? Nie wiem, ale kibicuje strasznie Tak powiem, Kibicuje strasznie Wygląda to super I nie wiem co by się musiało stać Żebym w to nie zagrał, jakby to wyszło Po prostu to jest, wiesz Coś świetnego I Konami, wiesz, Konami oczywiście, że będzie starało się Robić jakieś sceny Oni zresztą już robili jakieś sceny, bo ktoś miał pomysł Chyba yy, Podobny z Metal Gear jedynką tym, tym Z SNES-a, nie? żeby coś tam też podziałać i kogoś tam ukatrupili w tym, w tym temacie, nie? Zblokowali. No wiadomo, że będą to blokować. Nie? A może, kurwa, się zachowają, jakimś nie wiem, ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i mu zapłacą i, i po prostu wezmą to od niego i wypuszczą. Nie mają kodzimy, nie mają kodzimy, no muszą coś zrobić, tak, żeby zarobić. Ale mi się wydaje, że robienie mapki przez jakiegoś tam domorosłego mo mo modera, to, to jest no, naprawdę no, fajne, że to robi, ale z tego no, mogę się założyć. Naprawdę chciałbym, żeby z tego coś było, ale założę się, że z tego nic niestety nie będzie, bo słuchajcie, no takie rzeczy to nie jest hopsiup, zrobi sobie mapę i do czego to, ten mod wyjdzie, albo... No jest naprawdę bardzo dużo takich pytań, a tak naprawdę oglądając ten filmik, te filmiki, które on puszczał, to na tych filmikach widać tylko i wyłącznie pokaz map. Pokaż pokaz terenu, nic więcej. Pokazywali tak samo jak mówiłeś o, o Snake'u, ale oprócz tego no, tam nie, ma, tam tylko nie scena, ma gry. Była scena w trailerze, gdzie dusił jednego żołnierza i że żołnierz już sobie chodził i patrolował w dokach. To, to już było widać. No nie wiem, nie wiem, to jest trudny temat, ja też nie umiem, raczej nie umiem, też nie, nie robię, nigdy nie robiłem i chyba nie będę robić nigdy gier, więc trudno mi na ten temat się wypowiedzieć, ale idąc tym tokiem, to jest też podobna sprawa z taką grą jak Grim, Grim Fandango, która była teraz z PlayStation Plus na, na PlayStation 4 i tam jest wersja remastered i słuchajcie, nie wiem czy widzieliście, Widziałem. ale tam się zmieniło, no, Ludzie tam dodali troszeczkę cieniowania i wysmuklili postać, tak? Że nie ma, nie ma widocznych tych wektorów, nie ma widocznych e, tych pikselozy. Ja, ten, ja, ja myślę, Tomku, że nie musisz się aż, aż tak e, wys, wysilać tym. E, można powiedzieć, że nic nie zmienili. Dokładnie, a był jakiś czas temu e, filmik, gdzie właśnie tak samo jak z tym Metal Solid, tak? E, chłopak, który też na Unrealu otworzył początkową lokację właśnie z tej gry Grimfandego na, na Unrealu mhm. i ludzie, no to kopało po prostu beret i jeżeli jeden gościu, który siedzi sobie w domu, słuchając podcastów, jedząc chipsy robi lepszą robotę niż cała powiedzmy sobie firma, która o... o, o ma z tego profity i pieniądze, no to, to po prostu to jest chory dla mnie, że, że po prostu wydają takie rzeczy, e, które nie powinny być wydane za, za te pieniądze. No dobra, powiedzmy sobie, że to jest dodane w, w plusie, ale kiedyś to było do kupienia za chyba bodajże 69 albo 89 złotych e, i jeszcze, jeszcze dają pod to tytuł, że to jest remaster. no kurde, no ludzie, tak się nie robi, nie? nie? no, ogólnie bieda, też widziałem to, powiem ci, że jak... Znaczy, ja, ja już to w ogóle wcze wcześniej miałem. okej, okay, ale ty się czepiłeś, nie, chwila, no. chwila, on się czepił Green Fandango, a przecież jak ktoś chce robić porządnego remastera, w sensie nie remastera, tylko remake'a, to jednak jest jakaś różnica, mhm. no to mamy przykład tego, co się dzieje ostatnio ze Square Enix i w tym finalnym siódemką, tak? Nieważne, czy go wypuszczą, wiesz, w tysiącu odcinków, czy, czy w trzech, czy jak on tam będzie wyglądał, w sensie jak będzie wyglądała dystrybucja, ale jednak no, odtwarzają tą grę, zapowiadają, że będzie wielka, w sensie, że będzie, nie będzie poobcinana w porównaniu do, do oryginału, i robią ją od zera, chcąc jak najwięcej no, zachować tego dobrego z oryginału. tak? Więc no, niektóre firmy mają jakieś powiedzmy w miarę zdrowe do tego podejście. To, że ktoś wziął starą grę i odciął od niej kupon, no to sorry. Pierwszy raz kurwa ktoś wam, wiesz wyciągnął łapę prosto do waszej kieszeni po pieniądze z łapem znaczy, tym jakimś Rafał, to ruchem nie to, że, że się czepią tego, że wydają takie gry, tylko chodzi mi o to, że właśnie ludzie jak, jak, jak, jak tych, co tworzą te mody, nie wiem jak to nazwać no te projekty, co tworzą, to robią lepszą robotę w pojedynkę niż po prostu całe, całe studio deweloperskie, o to mi chodziło Pani? No potrafią zrobić, no, bo to jest kwestia silnika. Ja ostatnio jak zahipnotyzowany chyba z pół godziny oglądałem filmik na YouTubie z GTA 5 na PC-cie i chyba przekonał mnie ten filmik najbardziej, dlaczego nie kupię GTA sobie na Playaka piątki. właśnie przez to, że brakuje mu modów i, i takich rzeczy bo był mod y, Hulk'a. Oczywiście tam można było znaleźć parę elementów, które były jakimiś gliczami, że, że coś tam on nierówno działał i tak dalej, ale tak fantastycznie zmieniał rozgrywkę, że nic innego nie robiłeś, jak po prostu jak Hulk skakałeś, wiesz, niszczyłeś i, i wiesz, rzucałeś... Yy rzucałeś samochodami i po prostu niszczyłeś i to było, wiesz, fantastycznie zrobione były ruchy typu, wiesz, klaskanie rękami które odrzucało, wiesz, falą powietrzną jakieś tam postacie Ym, czy tam samochody było, wiesz, typowe jakieś tłuczenie było podnoszenie i rzucanie pojazdami no po prostu, wiesz, mega dużo elementów, których, wiesz, no, normalnie w grze nie było zaprojektowanych, no ale gdzieś tam z tą, z tą jakąś fizyką można je było zrobić i to była zupełnie inna gra dzięki temu, nie? albo zobaczcie, no co, zob zobaczcie nie, co. nie mogłaby wyjść taka gra Marvela wiesz kurwa przez 20 lat no mogłaby, Spirical tak is. samo jak zobaczcie sobie te wszystkie filmiki na YouTubie. Wpiszcie na przykład y, Mario Unreal, albo Crash Bandicoot Unreal, albo Pokemon Unreal, Sonic Unreal, tego jest mnóstwo na YouTubie. I to są... Nie, no dobra, ale Crash'a widziałem, no z Crash'em to ale jest Ale to jest nowota, gra robiona trochę... od podstaw, to jest wszystko robione, wiesz, to nie jest modyfikacja istniejącej gry, która tam dodaje jakąś funkcję, to jest pisanie gry od nowa, od podstaw, to jest to samo, co jest robione właśnie z Metal Gear Solid, nie? Więc zobacz jak ta gra wygląda w ruchu, jeżeli, bo się, się, że widziałeś ten film, o którym mówię i zobacz, jak tam, jak tam to wszystko działa, jak to wygląda no średnio. I teraz wyobrażasz sobie takiego, takiego Metal Gear Solid zrobionego przez jednego człowieka. Właśnie ja widzę, że to będzie takie drętwe. Na obrazku to wszystko fajnie wygląda, ale w ruchu, jak to cała mechanika tej całej gry będzie działać, no to będzie strasznie kiepsko. Hmm, to zależy. Zależy, jak do tego podejdziesz, bo Metal Gear, jakby nie patrzeć, jest grą, która ma już 18 lat może jeszcze nie co do miesiąca, ale rocznikowo i jest taka kwestia, że ona się miodnie, wiesz, poruszała ale tam mimo wszystko była gra zaprojektowana jeszcze bez analoga gdzie, wiesz, gdzie biegasz do góry, do dołu, w lewo, w prawo yy, nie masz praktycznie żadnych ruchów poza, wiesz, strzelaniem, kładzeniem się i, i, i to jest koniec, nie, twoich możliwości i nie wyobrażam sobie, żeby jeden gościu mógł, wiesz, do tej mapy wrzucić to, hmm, czego pewnie wiele osób by oczekiwało, czyli na przykład, wiesz, mechanikę ala Metal Gear V. Tylko, że ja bym wcale tego nie chciał. Ja bym chciał właśnie tego drętwego snajka z 98 z taką samą mechaniką, wiesz, jaką sobie tam wtedy biegał i, i się kładł w pół sekundy na ziemię i, i tak dalej, wiesz, z tymi właśnie... Bo tak jak powiem, chwilę temu rozmawialiśmy o tych niedoskonałościach w gier. No, było ich mnóstwo w Metal Gear właśnie takich mechanik, których się musiałeś nauczyć, żeby, wiesz, dobrze powiedzmy tam yy, ogarniać, które były wkurwiające i których w ogóle nie ma w Metal Gear 5, bo już tam jest bardziej taka doparta dopracowana, realistyczna z dużo większą ilością możliwości rozgrywka nie? i wiesz, i wydaje mi się, że jeżeli on skupi się na tym, żeby właśnie odtworzyć pierwszego Metal Gear'a, wiesz tak w 100% skupiając się na mechanice z tamtych lat i nie będzie próbował tego poprawiać to jest w stanie to zrobić, bo to była mimo wszystko stosunkowo prosta mechanika wiesz, tam jak on się czołgał to on się czołgał zawsze na płasko praktycznie, nigdy pod górkę, nawet jak sobie tam wiesz, po hałdach śniegu jakiś tam yy, czy po tunelach ruszał i tak dalej, nie było z tym problemu, po prostu no, no to była prosta mechanika taka zero-jedynkowa i mi się wydaje, że ona jest do tworzenia nawet dla jednego człowieka w z wykorzystaniem jakichś tych dzisiejszych technologii w sensie mocy przerobowych, sprzętu i tak dalej, no bo jednak zaplecze mało wiele większe niż oni musieli kombinować tam prawie dwie dekady temu, nie? No to wniosek jest jeden. Musimy zakupić sobie licencję Unreala, czy on ta pewnie chyba jest teraz już darmowy, jakaś tam podstawowa wersja i robić własną grę zrobimy grę bezmienną. Mm, nie. Nie robić własną grę. W ogóle niczego się nie nauczyłeś. Musimy odtworzyć hit, a nie tworzyć własną a, grę. A, no widzę. Jeszcze jestem ten ten, wiesz, no, ten przecież chodzi dobry. o to, żeby zarobić nie na tym, że to będzie dobra gra, tylko zarobić na nostalgii. Przecież nawet jak to będzie niesamowity I, gniot, to i, ja to przejdę. Ale słuchajcie, mu i musimy to koniecznie wydać na VR, bo teraz to jest modne. Podobno Krystian coś. Tak, tak. Na, na VR ja bym to jeszcze podzielił na odcinki. Słuchajcie, tak no to, to, to co tam o wiarze, eee, Co tam o wijarze? Słuchajcie, jest dużo wiadomości Jest dużo wiadomości przez trzy tygodnie Wbrew pozorom jakieś e, Nic ciekawego nie wychodziło Ale, ale, ale dużo rzeczy, rzeczy się dowiedzieliśmy e, To może o tym... Kolejne, Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy biedni w Polsce Jesteś, Jesteśmy bardzo biedni w Polsce Ale powiem Ci, że w Anglii Też, też, też pojawiła mi się Ściana w tym momencie a słuchajcie, jak dobrze wiecie, drodzy słuchacze, albo jak nie, no to się właśnie dowiadujecie, ale raczej powinniście wiedzieć. Poznaliśmy cenę i, i datę premiery Oculus Rift'a. Tak, Oculus Rift wychodzi w kwietniu, wychodzi, będzie to urządzenie, które będzie współpracowało na razie tylko z komputerem i chyba tylko w ogóle z komputerem I to nie byle jakim komputerem to trzeba to, być takim wiesz taką musztardą, taką ko kozacką musztardą no żeby... no to <laughs> tak powiem wam, ale ktoś bardzo dobrze powiedział, jeżeli staćcie na Oculus Rift'a to staćcie na taki komputer nie? więc słuchajcie w kwietniu w kwietniu będziemy do nowej rzeczywistości za około 3000 zł będziecie mogli sobie założyć Google Oculus Rift'a i musicie mieć sprzęt za około 4,5 tysiąca złotych, ja myślę, że teraz, teraz wasz sprzęt musi tyle być warty, jeżeli nie jest to raczej sobie e, nie macie co zakładać, ewentualnie jakieś okulary 3D, NVD, e, co najwyżej, e, słuchajcie, no i właśnie chcę na ten temat e, tutaj się e, zatrzymać, Tomku myślałeś nad tym ogólnie ogólnie nad tym pewnie myślisz, T tak samo jak ja i mamy cenę cena jest no jest zaporowa, no nie oszukujmy się, no to, to słuchaj, to są dwie, to, to jest Xbox, pl, to, jest, to jest nowy Xbox One, myślę, że to jest PK4 i bym się pokusił w jak, z jakąś zniżką Wii U, wziąć trzy konsole w cenie tych okularów, przynajmniej w, w Anglii. Wiesz co, Takie dam, są ceny. Mnie ten problem praktycznie nie dotyczy, no. bo ja komputer staram się dotykać jak, naj, jak najrzadziej, Rzadziej, kiedy no. to się tylko da. Nawet komputer wymieniłem sobie na Maca. Wiadomo, że Mac to nie jest komputer, bo na nim się nie gra. I powiedzmy sobie tak, ja patrzę cały czas na okulary VR-te od PlayStation po prostu, na PlayStation VR, tak? No, no e... tak samo. Głównie raczej też te, ale. Ale... I jeżeli ja bym tam dostał okulary za 3000 zł To mimo, że jestem najarany Na to, takie jak szczerbaty na suchary Ale chyba bym sobie to odpuścił Naprawdę bym odpuścił sobie to do momentu Aż to zejdzie do jakiejś normalnej ceny Albo jak się zaczną pojawiać Używane okulary Bo wiadomo, ludzie po pokupują to Bo to jest high, bo to trzeba mieć w dzień premiery eee, Wyjdą na to 4-5 gier Przez pół roku Ludzie stwierdzą, że to jest bubel i zaczną sprzedawać tak? No to wtedy można o tym pomyśleć, że to można sobie zakupić ale jeżeli miałbym na premierę wydać 3000 zł, to bym pokazał fakir i bym poszedł do domu, tak? Ej, no dobra, ale my już wiemy przecież mniej więcej są plotki ile będzie kosztowało na e, PlayStation VR, tak? E, tak, to od 1500 do 2000. 000, znaczy tak to było pierwsze stwierdzenie, że od 1500 do 2000 będzie kosztowało e, w momencie jak ktoś tam się wychylił, powiedzmy, że, że będzie kosztowało tyle ile konsola nowa, tak, e, w dniu premiery. No to to są takie szacunki. Potem się pojawiła historia, że jakiś tam sklep rzucił za, w przeliczeniu na, na złotówki bodajże 3800 preordera, no ale wyszło po chwili, że to jest preorder razem z konsolą, czyli też pewnie z jakąś grą i tak dalej, i tak nie? dalej. Nie wiadomo, czy tam jeszcze mówów by nie było w zestawie, albo, albo kto wie, więc to też nie, nie pokazywało zbyt wiele. I teraz jakiś, jak się nie mylę, chyba w Szwajcarii jakiś sklep stwierdził, że, że też ma kogoś tam w pompie on zbierza, znaczy Sony w pompie i on już zbiera, wiesz, zamówienia na, na PlayStation VR i wrzucili cenę w przeliczeniu, tam nie wiem, było chyba niecałe 500 tych, tych tam jakichś. nie wiem jaką oni mają walutę, Boże, ale mi, ale nie pamiętam. W każdym razie w Szwajcarii, w to chyba Fra było w Francji, Fra no, Szwajcarii. ja pamiętam, że w przeliczeniu to wychodziło, że, że 2200, nie? Mhm. Ma, ma, ma nowe kosztować, czyli tak koło dwójki cały czas się kręcimy. No i, i dobra, mówisz, że trójka to jest cena zaporowa, no kurde, no to, to, to też jest... No Nie, w nie pieniądz, no znaczy, no, powiem Ci, że za półtora jeszcze spokojnie biorę, za dwójkę biorę, ale nie na premierę, za trójkę no to nie wiem, czy nawet po roku by, by, bym wziął nie no, to jest różnica no dwójka to jest taką już barierą wiesz yy, musieliby coś do, dobrego dać w zestawie tak, żebyś to wziął i, i miał od razu trochę do, do zabawy nie mhm. to wtedy jeszcze to mogłoby mieć sens, no i powiedzmy, że już tak jak ja mam na przykład, nie wiem, dwa muły leżą kurzą się, czekają, okej, okay, to jeszcze mogłoby zagrać, albo nie wiem, żeby dawali to w zestawie od razu, wiesz, no, ale ty... z kamerką która tam będzie potrzebna, czy coś, nie na tych... Żeby to było tak, no tak skonstruowane ale, ale wiesz, jaka jest cena tych mów 20 zł, to gdzie 2000 przed 20 zł, więc to. Ale kamerkę musisz kupić nową, bo no, stara nie działa. No tak, tak, kamerkę musisz kupić nową. no, no wiesz, no te kup, no sobie, też, move, kup to... sobie kamerkę, to jest 200 zł dodatkowe. Dokup grę, to jest kolejne 200 zł dodatkowe i się zrobi kurwa 2,5 tysiąca w całym zestawie. Jeżeli będzie wiesz tak, że wszystko będzie w miarę dawało, no nie będzie. działało naraz, nie? Mhm. z jakąś grą, albo powiedzmy z kamerką no to, to jeszcze ta wiesz, w dwójce można się zamknąć no ale to i tak jest sporo ale to ale Rafał bardzo dobrze mówi bo bo dobra widzimy 3000 z przodu na etykiecie przed Okulusem Ocul i mówimy ja pierdolę ile to kosztuje tak ale z drugiej strony ktoś kto wydał już te pieniądze na ten komputer co pociągnie Okulusa to już tego nie powiedzmy sobie dobra nie wliczajmy tego bo nikt nie będzie na przykład czwórki wliczać do Playstation VR tak? w cenę i nie będzie mówić że zapłacił tam 3 tysiące, tylko będzie mówić, ile faktycznie za okulary zapłacił, więc e, płacimy te 3000 za okulusa, no i nie oszukujmy się, Jezus, no wszyscy będą piracić na początku te gry, no wiadomo, gry będą się sprzedawać, ale za gry praktycznie nie będziemy nic płacić na komputerze albo będą to po prostu kwestie groszowe, tak, Steam będzie jakiś tam robił Hubble Bumble, inne rzeczy, czyli praktycznie możemy cenę gier odliczyć. A PlayStation, no to co? No to tak jak, tak jak Rafał właśnie mówił, okulary 2000, PlayStation Move stówka, kamera dwie stówki, no to już nam mamy 2500, dwie gry kolejne 500 zł, no to już mamy 3000, a to ma mam na załóżmy tylko dwie gry i, i, i te gry powiedzmy sobie ja mam nadzieję, że te gry będą tańsze powiedzmy, że będą się zamykać w okolicach 200 zł, jeżeli chodzi o, te, o VR na konsolach, ale de facto te ceny i na komputerze i na konsolach okularów mogą być naprawdę zbliżone, tak? Tylko, że widzicie... Myślisz, że pójdą tak jak z że gry będą tak o no, 30% tańsze ja myśl... niż, niż standardowe tytuły? Ja ci powiem, ja znaczy, lecz, nie, nie, chodzi, nie, chodzi tego. Mi, nie że, Poczekaj, nie chodziło mi oczywiście o tytuły, gdzie będzie znowu jakieś kolejne Sport Champions, gdzie będzie, wiesz, pięć dyscyplin, tak naprawdę wszystko to samo, nie? <śmiech> Tylko, znaczy nie, no, Sport Champions było fajną grą, ale... <śmiech> no. Chodzi mi o kwestię, że czy tytuł, który ma być taką grą, jakiej oczekujemy, czyli fabularną, z pełnoprawną rozgrywką, nie wiem, takie dajemy na to Ace Combat albo wiesz, coś innego, jakieś walki mechów, jakieś wyścigi, ale pełnoprawna gra, duża, nie, nie że, że wiesz, napierdalasz po tej samej planszy przez wiesz, do ustranej śmierci bo masz trzy-3 trzy plansze tylko i, i tyle zrobili nie? w wiarze duża, pełna gra, tak do jakich jesteśmy przyzwyczajeni i że ona będzie kosztowała wiesz, mniej niż yy, 270 na premierę, ni A ja Ci powiem, że tak, bo musimy rozdzielić jedną ważną rzecz. E, sam powiedziałeś o Ace Combat. Powiedzmy sobie, to nie będzie gra robiona pod VR, to będzie gra, która będzie miała możliwość obsługi VR, tak jak na przykład są gry, które mają obsługę dodatkową Kinecta, na przykład w Skyrimie możesz tam rzucać czary albo FIF-ie krzyczeć zmianę tego, zmianę tam jakiejś Zawodzika. formacji, tak? No, no i musimy też rozróżnić gry, które są de facto takie stricte pod no, VR, wymagają, dokładnie i te, które będą wymagać tylko pod okulary, myślę, że będą w tej niższej kategorii cenowej, bo jak sami wiemy ta grafika będzie gorsza, to nie będą takie wielkie rozbudowane gry, wydaje mi się, że na początku tak muszą zrobić, żeby w ogóle zachęcić ludzi do kupowania tych gier kupowania sprzętu, a gry normalne, powiedzmy sobie kolejne Gran Turismo VR Ready będzie w normalnej kategorii cenowej tak? bo będą ludzie, którzy będą grali sobie to na padach, a ci z okularami będą mogli wykorzystać funkcję, tak jak jest z Kinectem więc myślę, że taki, taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny w tym momencie jakby ludzie zrobili ja, inaczej ja, ja to są tak, jeżeli, jeżeli Sony słucha no to jest prosty sposób żeby nie przepierdolić z Okulusem tak? niech zrobią oprócz Netflixa aplikacje brazersów tak? i wtedy będą mieli szansę na to, że to, to wtedy tr trójka nie będzie zaporowa wiecie? Tak, nie, tak, wtedy nie trójka powiem. nie będzie nie bo w tym momencie Oculus wygrywa dostępem do pornoli i nie oszukujmy się to będzie kurwa dla połowy ludzi wiesz, argument yy, do wyboru, jeżeli ktoś będzie miał się zastanawiać czy bierze to ale czy to Już to też może być, to e... lub to to też może sprzedać ostro, ostro takie urządzenie bo... ale oczywiście, że sprzeda oczy, oczy, to no, no, no, no właśnie w to jestem w stanie uwierzyć jeszcze bardziej niż gry ja w ogóle chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy Pierwsza rzecz to właśnie, Oculus będzie miał dużo większe możliwości niż, niż PlayStation VR, ze względu właśnie na to, na urządzenie po prostu, na którym będzie się znajdowało. Tak już sobie wyobrażam, ludzie, ja swoje Ja już powiem teraz, mody, co sobie możesz, ale poczekaj, miliardy tego rzeczy, nie, mog nie? nie mogłeś widzieć, no. bo na pewno nie widziałeś. A to właśnie wykorzystanie, to chyba było na Oculusie, nie dam sobie ręki uciąć, ale na pewno na sprzęcie właśnie podobnym, właśnie wykorzystane jakieś okulary, które mogli sobie zaprogramować, co chcieli. Yy, z sterowany przez okulary VR dron, gdzie masz wiesz, po prostu kamerki na dronie i, i na żywo przekaz obrazu nie? i sterujesz sobie tym dronem, jakimś tam pilotem powiedzmy, jak, jak wiesz, samolotem. Ale fajnie, właśnie sobie to wyobrażam. Ale to są te Oprócz okulary tego... zone, wiesz? To są te okay. HZM1 coś tam, coś tam. To są okulary 3D normalnie. H1Z1. Ale one nie mają nie nic wspólnego z okulusem. To nie były, no ja widziałem, że ja widziałem, że to były, no dobra, może to nie było okulusowe, ale ja widziałem nagranie z tego, no i to była jak wiarka. Tak, tak, no bo tam te okulary odsonego, to już jest stary sprzedalony, on jest mało popularny w Polsce i prawie nikt o nim nie wie, to są okulary, które dają ci praktycznie 60-calowy obraz w 3D. Tam po prostu masz dwa ekraniki rozdzielone Ty, na kurwa, dwa. Kurwa, może faktycznie ono się nie mógł rozglądać. Tak, tak mogłem, i to po prostu mogłem, masz, tak. wiesz, widzisz obraz z kamerki z drona, jakbyś siedział w tym dronie, to, to też. Ej, też no, Oglądasz, ale wiesz, ale to jest tam, zajebiste. Była, tam była plansza z takimi, wiesz, pierścieniami i tak dalej. Po prostu, wiesz, na żywo grałeś w iPauta, nie? Czy tam, nie wiem, w jakieś no, inne tam spoko. latanie to przez to pierścienie bo... i tak dalej. Ale, wiesz, prawdziwym, wiesz. Nie zero fizyki jakiejś programowanej, tylko prawdziwa. I, i kurczę sobie, wiesz. To, to jest Słuchajcie, fajnie. no tak. Więc. Tak czy siak, Oculus będzie miał dużo większe możliwości ze względu na to, że będzie na PC już sobie, i właśnie wyobrażam sobie to wszystko, co, co, co fajnego ludzie stworzą na tym i co będzie można robić, w tym oglądać pornosy. E, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli faktycznie mówią, że PlayStation VR będzie kosztowała 1,5 do 2, a Oculus kosztuje, kosztuje 3, to jak Wam się wydaje, czemu jest taka różnica w cenie? Czy Zatem Oculus nie będzie. Przypomnijmy, tak, że, że VR będzie jest... and Play. Oculus to zawsze będzie, wiesz, PC Master Race. No tak, ale, ale, ale w takim razie wychodzi będzie... na, na to, że Oculus jest dwa razy lepszym urządzeniem niż PlayStation VR, w teorii. Jeżeli tak, coś jest ale... dwa razy droższe, to dla mnie jest dwa razy lepsze. Raczej znaczy, wiesz, no, no, komputer pełni jednostkę tą obliczeniową dla wyświetlacza, którym tak naprawdę są okulary, a w PlayStation masz to na innej zasadzie, bo tam dostajesz podobno masz dostać, no bo jeszcze nie wiemy co tam mm -hmm. będzie, tą dodatkową nie, no, mówili, kostkę. że tak to będzie wyglądało. Dokładnie, która dodatkowe obliczenia robi, a jeżeli chodzi o zarobek... No dlaczego to jest droższe? Znaczy tańsze. No właśnie. Słuchajcie, to jest banalny sposób. Ile oni mają ton tych kamer w jakichś jakich kontenerach nieużywanych, bo nikt nie kupuje kamer. Kurde, to, to, to wyprodukowanie tych kamer ich pewnie kosztuje grosze, będą sprzedawać, bo wszyscy będą chcieli kupować e, te kamery, żeby, żeby używać VR. Zobaczycie, okulary będą sprzedawane po taniości, bez tych wszystkich dodatkowych niezbędnych rzeczy i będą też bandle, które będą o wiele droższe, sprzedawane od razu z muwami i ze kamerką. Tak? I dodatkowa sprawa, każdy, każdy, każda gra sprzedana pewnie będzie miała jakieś opłaty licencyjne, e, dzięki którym Sony będzie zarabiać na tych grach na VR po prostu. No. Zawsze tak jest. Akcesoria i gry s, y, napędzają po prostu portfele Sony, tak? a na komputerze e, urządzenie, bo, bo, no, no, bo gry tam... To, to nie, można je za bardzo łatwo spirać tak? Po prostu i nikt już nie wierzy, że, że wiecie, że no na komputerach można zarobić tak bardzo na grach jak na konsolach. To okay. już jest od dawna, od dawna wiadomo, nie? Mm, no tak, tak, tak, tak, tak. no Słuchajcie, to jest sprawa dyskusyjna. E, zobaczymy to, zobaczymy to tym, ty, Tomku. E, myślisz, że w twoim sklepie się takie urządzenie pojawi i będziesz mógł to przetestować? Jak będzie premiera w Polsce, dajmy na to, chociażby... No. Nie, nie wiem jak z Oculusem. Nie wiem naprawdę jak z Oculusem. Jeżeli kogokolwiek to interesuje ze słuchaczy, to proszę zostawić komentarz pod odcinkiem i obiecuję, że się dowiem, dopytam tam, gdzie trzeba, czy takie okulusy będziemy mieli do, po prostu do kupienia na miejscu. A jeżeli chodzi o, o PlayStation VR, no to, to będzie normalny asortyment dostępny w każdym Wydaje mi się, w sklepie z elektroniką, tak jak były mowy i inne rzeczy. Mm, no Nie tak, no Sonia, kto na to, Sonia to na pewno. Sonia to na pewno, tylko, tylko jestem... jeden temat chciałbym. No. Mogę, bo teraz tak yy, mam takie wrażenie i tak mi teraz przyszło do głowy, że yy, VR PlayStation to będzie no zdecydowanie zamknięta jakaś platforma chroniona mocno patentami i tak dalej. I tak jak nigdy się nie doczekaliśmy jakichś, dobra, pady może były jakieś nieoryginalne, ale odmówów, różdek chyba nigdy się nie pojawiły jakieś zamienniki chińskie, prawda? Nie ma żadnych zamienników. Tak samo jak nie masz zamienników na dual, dual i czwarte. Nie powinny no być, bo jeszcze przynajmniej nie ma, ale nie już były, nie? Na trzecie to, to było od początku, tylko że w pewnym momencie weszła aktualizacja, która spowodowała ci, że wszystkie te zamienniki nie działały, przynajmniej moje, które będzie. No dobra, ja miałem. ale na, no. na PC tego nigdy nie będziesz nie, miał. Nie PC pytanie. to PECE. No, no to... Kiedy? Kiedy, nie, nie czy, tylko kiedy Chińczycy zrobią swojego okulusa, który będzie kosztował tysiączek. Ja, czy wiesz co, to jest chyba kwestia kwestia czasu, bo... No, ale to jest technologia. Ale to jest rozwiązanie problemu. To, bo to są też jest patenty, coś, To będzie się, praktycznie wiesz. tak samo dobre, tylko powiedzmy bardziej będzie skrzypiał plastik i będziesz musiał wydać na to 800 złotych, czy 1000, no to kurwa ja biorę i dziękuję. Ja już <laughs> Wiecie, ja się już do nich przekonałem, wiesz, w dupie mam te ich patenty, bardzo chętnie skorzystam z takich sytuacji. No tak, ale też wyobraź sobie, że jeżeli skorzystasz, no to bardziej na kompa niż, niż na konsole tak mi się wydaje. No tak, więc... ale wiesz, my w tym momencie negujemy Oculusa, no bo będzie kosztował trzy koła, tak, ale wiesz, ale wiemy, że pojawią się alternatywy, tak, na plejaka nie będziesz miał alternatyw, a tutaj się muszą pojawić, no bo na pewno, wiesz, z wietrzą kasę. No, no, okay. no ale... to jest prawda, no. no na komputerze masz praktycznie otwarty rynek, no, tam każdy może swoje okulary wy wy wy wypuścić, ewentualnie, tak logicznie biorąc, to musi się zgadzać pewnie z jakimiś tam silnikami, Unrealami, innymi epikami żeby to to po prostu miało komunikację ze sobą, ale słuchajcie, dzisiaj widziałem bardzo fajny filmik e, na internetach, gdzie kolejna firma, nie wiem, jakaś tam krzak, wypuszcza swój pomysł na okulary, które tak naprawdę będą słuchawkami, a w tej poręczy, która się hamuje przeważnie na czubku głowy, będą dwa projektorki, które nie będą wyświetlaczami. One będą puszczały światło prosto do waszego, e, na wasze oczy i oczy będą po prostu pełnić funkcję ekranu i, i po prostu w ten sposób będziemy to wszystko widzieć, więc e, tak jak mówicie pewnie będzie bardzo dużo różnych alternatyw dla Oculusa i może wtedy cena pójdzie w dół a na Sony, na Playce, no to tak jak Rafał powiedział, sorry Monopol, nie chcesz, chcesz VR, kup Teo tym bardziej, że może, może może po pewnym czasie będzie coś takiego, co, o czym Rafał mówisz ale, ale to po dłuższym czasie bo nie wydaje mi się żeby to było, wiesz pół roku, rok czy nawet dwa to, to będą naprawdę duże czasy, jeżeli nawet Oculus Rift wyjdzie, dajmy na to w tym kwietniu bo ma wyjść, znaczy wyjdzie w kwietniu to pierwszą obniżkę chyba możemy się spodziewać, nie wiem, za dwa albo trzy lata bo to jest, to jest, jeżeli oni mówią, że ten sprzęt jest jak na swoją technologię i tak tani wiesz, trójka, co, co dla mnie, no trójka jest sporo, sporo nie oszukujmy się. Dobra, ale jaka tam jest technologia, to... Sorki, że ci się no, wpieprzyłem, no, ale tam jest wiem. sam wyświetlacz ja z czujnikami. Tym... Tak, tylko, że wydaje mi się, że z... zobacz, ile, kiedy ten pomysł powstał, a zobacz, kiedy on dopiero wchodzi na rynek. Ja, ja to testowałem dwa lata temu na tym Comic -Conie i wiem, że to już było trzy czy cztery lata temu, nie wiem, już jakieś prototypy były. I zobacz, Ile czasu musiało upłynąć, żeby to w ogóle weszło na rynek? No bo to jest kwestia tak naprawdę technologii. No, przedtem nie mogli tego wypuścić na rynek, bo te ekrany by ci oczy wypaliły. Teraz jest taka technologia, jaka jest i pewnie... Znaczy te, ale, ale to, to, to, to też mi bardziej chodzi z testami. Oni musieli to, wiesz, przetestować tak, że we, weźmie się to jakiś dzieciak ośmioletni, odpali sobie coś jazdę na rollercasterze i się zżyga. I w tym momencie. Nie, no, ale i w tym momencie idzie, idzie pozew, że, że dlaczego w ogóle takie rzeczy się po tym dzieją i tak dalej. Więc oni musieli to przetestować pod pewnie wieloma kątami. Ja, ja, ja już ja sobie wyobrażam, jak ludzie to testują w różnych dziwnych rzeczach, jak mdleją, jak w ogóle, nie wiem, zżygają, czy coś, i jakie pozwy będą szły. Ło. Ja nawet by się nie umarł, jakby o tu ktoś umarł. Autentycznie. Ktoś zdał Słuchaj, zaburzenie szły, z zaburzeniem błędnika albo czymś na 100% no tak. nigdy nie zabraknie takich ludzi którzy będą tak jak Tomek wiesz, znudzeni dotychczasowymi yy, jakimiś doświadczeniami że coś jest tam za mało trzeba więcej, tak, trzeba czegoś spróbować jeszcze wiesz, nowego yy, bo, bo zwykłe gry mi nie wystarczają albo tam zwykłe wrażenia, no i się zrobi sport ekstremalny i tak jak mówisz, może oficjalnie gry nie będą wychodziły, ale będą moderzy którzy będą wiesz, starali się zrobić ze zwykłej gry, taką która spowoduje że się zestrasz, wiesz yy, powiedzmy taki horror, nie? Albo inny, który spowoduje, że no nie zżygasz się na kolejce, wiesz, raz, tylko pięć razy, nie? I takie gry na pewno będą, tylko że no to wszystko będzie nieoficjalne, więc no nic sobie nie zrobią z tych pozwów, no sorry, no. Każdym sprzętem możesz sobie zrobić krzywdy, jeżeli go nie wykorzystujesz zgodnie z instrukcją. No i prosty temat, tak? Co jak co, ale ja czekam naprawdę na, na te okulary. Ja chcę w końcu pograć w jakieś gry, pobawić się tym, bo jak widziałem ostatnio filmik, gdzie, gdzie ktoś yy, przystos, przystosował yy, GTA V do Oculusa, yy, grał na kierownicy w takim kokpicie i, i, i jak komentował, że on aż czuje jak potrąca tych wszystkich przechodniów, to po prostu, no, ja aż skakałem przed tym ekranem, no, po prostu nie mogę się doczekać na tą technologię. No, Dobra, tak. panowie jedźmy no, dalej. Powiem wam, że zegarek tutaj nam e... dobrze cieka. No słuchajcie, no jesteśmy już w połowie, albo nawet nie. nawet no w połowie, a, jeszcze a my, my nie nie nie się <glarziny> no A myślę, ja zniósł, nie, nie, nie, nie, nie a ja jeszcze, nie, nie, nie, nie a jeszcze chcę, chciałem powiedzieć, że <laughs> przez trzy tygodnie się trochę wydarzyło mimo wszystko i myślę, że jak dojdziemy do jeszcze jednego tematu, to też 20 minut będziemy o tym gadać. No i to jest ale, właśnie ten okres, nie? Że no, nie ma giera, ale jest o czym gadać. No ja, ja myślę, że ta przerwa spowodowała to, że jest trochę się rozgadaliśmy o, o, ostrzej. No ale w sumie Przerwa też swoją drogą. Ej, dobra, Ej, dobra, ale co ty tam masz za newsy. Dobra, tam... ale, to, ale ja muszę o tym powiedzieć. Ej, Ej, ja ludzie mają ręce, w internet, dobra, ludzie nie sobie będzie w, w tym roku Asasyna. <laughs> nie będzie w tym roku Asasyna. News pierwszy. Netflix, Netflix w Polsce news drugi. A właśnie zainstalowaliście. Oj, kurde, nawet wziąłem tą miesięczną, e, miesięczny okres próbny. Wzięli, wzięliście to, no. Tak, Ach, tak, wziąłem, podpiąłem, od razu anulowałem subskrypcję i teraz tak, szukam. Family Guy, e, nie ma, dobra, e, szukam dalej. Rick and Morty, e, nie ma, dobro, mm, no to może kurde to szukam, nie ma, nic tam nie ma, pierdolę to nie oglądam. No i właśnie mhm. ja tak słyszałem, że, bo nawet nie zainstalowałem, ale z tego co czytałem, jakichś tam różnych wiesz, blogerów, ludzi internetu i tak dalej, każdy się wiesz, najpierw przez tydzień jarali, a potem przez tydzień tylko były artykuły, dobra, już odinstalowałem, dobra, już anulowałem subskrypcję, ok, dzięki Netflix w Polsce się nie sprawdzi, wracamy do torrentów, No i tyle w no. tym temacie. E, słuchajcie, dobra, więc, więc widzisz, zanim powiemy, za, zanim, dobra, powiem później. E, jeżeli chodzi o Netflixa, cena, cena, cena, cena, cena, cena. Co myślicie o tej cenie? Bo moim zdaniem, wydaje mi się, że na to, co Netflix sobą oferuje w Polsce, a oferuje chyba najmniej, to jest bieda. I to straszna bieda. E, jeżeli nie wiecie, to już wam mówię. Cena Basica, czyli po prostu mamy na jednym urządzeniu Netflixa w wersji SD 35 zł wersja standard za 43 zł mamy opcję HD na dwóch urządzeniach, maksymalnie na dwóch urządzeniach i ostatnia wersja wersja premium za 52 zł mamy Ultra HD na maksymalnie czterech urządzeniach i powiem Wam, że chyba każdego by raczej interesowała opcja druga, czyli za 43 zł 43 zł za usługę która, która jest słuchajcie, no, no jest najsłabsza, Stany mają dużo lepszego Netflixa, ja mam dużo lepszego Netflixa w UK, Wy macie stosunkowo słabą tą ofertę tych filmów, bo przeglądałem to i już nie mówię ile tam jest po polsku, więc powiem Wam, że, że drogo, drogo, drogo, osobiście wolałbym cały pakiet Canon Plusa. Za podobną cenę. Mogę wykupić za 5 dych abonament w Cinema City i chodzić sobie do kina na wszystkie filmy. Nawet jak nie ma ich dużo, to jednak co miesiąc może że ze 2 e, To filmy jest świetna sprawa. No, naprawdę coś takiego? Jest? jest u nas coś takiego, tak, od niedawna. Ale Mogę to jest powiedzieć. opcja na 3D też, czy samo? na mi miesiąc. Godę? Na miesiąc 49, bodaj jeszcze bez 3D. Bez 3D? Kurczę, może chyba, może... Bo, chyba bez 3D jest w tej cenie. Chyba na 3D też jest abonament y, tylko trochę droższy. Nawet nie sprawdzałem, no, ale w każdym razie, no... Chodzisz ile chcesz. No chodzisz ile chcesz. Do... No, może, wiesz, no, tak jak niektórzy na Gwiezdne Wojny chodzili po 5 razy, bo, bo, wiesz, chcieli wyciągnąć film jak najwięcej, no to proszę Cię. Ale to jest świetna sprawa. Ej, powiem Wam, jest. Że, że kino oferuje dużo więcej niż Netflix, a w tym tycznie. Nie? No i tyle w tym temacie, no. no i <laughs> I tyle, tyle, i tyle w tym temacie, temacie. ale nie, no, no słuchajcie, no bo Rafa, wiem, że ty się tym interesowałeś Netflixem i co, i i znaczy, wiesz, ja Netflixa cenię za produkcję i wiesz, jeżeli chcesz ciekawego newsa z Netflixem, to ci mogę zapowiedzieć, że będą robili Punishera i mogę ci zapowiedzieć, że zapowiedzieli wie, no. drugi sezon Jessica James, która, wiesz, fajny sukces odniosła i to są dobre newsy, jeżeli chodzi o Netflixa, ale gdzie go obejrzysz, no to już twoja sprawa, to, to może teraz teraz, to ja powiem o Netflixie waszym w Polsce, słuchajcie, no nie wiem, jeżeli, jeżeli jesteście, nie wiem, jeżeli kojarzycie Netflixa, ktokolwiek kojarzy Netflixa, i wymyślisz sobie pierwszy serial najbardziej popularniejszy w tej stacji jakie byście powiedzieli Pierwszy serial. No Dokładnie. i wyobraźcie sobie, że na polskim Netflixie go nie będzie i nie ma bo Ale Kino wykupiło, czyli tam, czyli to jest kanał, kanał ogólnie chodzi mi o, o całą też o całego kanał plusa wykupiło prawo do, do tego serialu w, zanim Netflix we, wszedł do Polski i Netflix Mimo tego, że to jest jego serial, nie ma prawa pokazywania go w Polsce co dla mnie... Ale wiesz, ale to są dla... takie problemy w wieku dziesięcego też. Trochę, nie, trochę się tak, masz ale, ale, o ale tą ofertę. Wiesz, o co mi chodzi. Tak, wiesz, kupujesz HBO i nie masz oglądać Grotron. No, ale to jest taki no, sam no. problem, jak no. to, że Sony oddało Spidermana, znaczy nie Sony, tylko Marvel oddał Spidermana do Sony i, i wiesz, nie mógł zrobić filmu ze Spidermanem i napierdala Avengersów bez Spidermana, wiesz, jak idiota, no i, i filmy o nim, tak? No, w sensie i tuż to wszystko o wraca, Już to wszystko wraca, więc... No i teraz już wraca, no, i tam też się uspokoi, tak? No, znaczy bo wiecie, zobaczą, no wiesz. O bo zaraz Ale, ktoś nam powie, że my nie umiemy w Netflixa, są sposoby, żeby mieć praktycznie katalog z całego no, świata i tak dalej oczywiście, można robić. Co? Oczywiście lecisz sobie dalej jako Amerykanin tak, tak. tak czy coś. Tylko że oni też już to podobnie. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że jest coś takiego Będą jak Smartfix i cieli. to jest na komputery i na Maca i po prostu logujecie się swoimi danymi z Netflixa i macie dostęp do całego katalogu z całego świata. Potem ta funkcja będzie płatna jednorazowo 8 dolarów czy tam euro z tym, że właśnie tak jak Rafał powiedział, oni już oni już zapowiedzieli, że będą próbowali z tym walczyć i będą walczyli. Dlatego my będziemy tylko rozmawiać tutaj o tym, co jest dostępne w Polsce. No bo nie no oszukujmy tak, się, no to no jest to, po prostu ale, totalna bieda. Ale wiesz, ale to, też, to też jest jakaś tam kwestia ich polityki. tak? To nie jest tak, że wiesz, Netflix stwierdził, że ej, jest taki kraj gdzieś tam na zachód, na wschód od Niemiec i, i może dajmy im też dostęp, bo tam są fajne ziomale. tak? Tylko było zupełnie inaczej. No przecież oni otworzyli tego Netflixa w iluś tam krajach w tym roku. Roku, no. Nie, no, no oczywiście, wiadomo, ale patrząc... Ja tam nie, nie czytałem dokładnie, nie, nie sprawdzałem, ale no, gdzieś mi się obiło uszy, że to było no, udostępnione szeroko i kurde, wiesz, jakiś tam w glinianej chatce w Afryce, wiesz, yy, z pola bawełny, kolega o czarnej skórze też może sobie Netflixa odpalić i pewnie ma jeszcze kurwa więcej filmów niż my. Dokładnie. E, nie, co... żebym był rasistą. Słuchajcie, słuchajcie, jeśli chodzi o Netflixa, to no, zobaczymy, zobaczymy. Fakt, no dobrze Rafał powiedziałeś, to są problemy właśnie te pierwsze, tak? On, on Netflix wszedł, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało za rok czy za dwa. Tylko pamiętajcie, oni e... nie mieli polskich napisów. zobacz do no tak, oni tak, musieli tak. wszystko przygotować na wejście. Teraz już y... trochę to jest, jest, ale ale twórca odpowiedzialny za, za napisy będzie od razu musiał zrobić do wszystkich, a nie do tych co co drobił do tej pory nie, No a tak, dla tak, tak, nie. tak, tak, tak. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało z biegiem czasu. Cena jest stosunkowo droga. Pamiętajcie, HBO ma swoje wytwórnie filmowe kanał plus ma swoje wytwórnie filmowe i Netflix będzie musiał mieć swoje wytwórnie filmowe, które będzie mógł pokazywać w Polsce, więc Netflix będzie pokazywał filmy, wydaje mi się za kanał plusem i HBO eee, dajmy na to pół, pół miesiąca pół roku po nich, więc nie są świetni, ale jeżeli chodzi o tą aplikację, o której mówię znaczy aplikację, o tą stronę, o której mówiłeś przed chwilą Tomku, to wiesz w Netflixie cenię sobie wygodę odpalam sobie Smart TV Czyli odpalam sobie aplikację na telewizorze Netflixa oglądam. Tej aplikacji z pewnością na telewizorach nie ma. Tak? Więc... No oczywiście, że, nie. No, oczywiście, więc, że więc nie ma, to jest też ta wygoda. To wygląda... wszystko jeszcze nie działa. No, no. Więc ale, to, chłopaki, to w Netflixie jest na... fajne. ciśniecie po Netflixie, ale Ciśniemy. pytanie w Polsce jest marne. No. no dobra, ale pytanie dobra. mam jedno zasadnicze. Czy no ogóle... macie no dobra, lepsze VOD w Polsce? Jest pl player.p czy player. .tv, no or... i co on tam ma? Kurwa, na playerze masterchefa samo możesz obejrzeć. Ty, co jest tam, ale słuchaj, no, to, to jest właśnie no. najlepsze pytanie, jakie mogłeś zadać. E, wczoraj się, siedzę sobie z, z dziewczyną przed telewizorem i co? Obejrzymy sobie coś? No to poszukaj, dobra, włączam Netflixa, no bo przecież mam okres próbny, no, tyle tego dobrego, napisy są, nie trzeba dopasowywać napisów, wszystko, dobra, ty, słuchaj, włączamy komedię. Przeskrolowałem praktycznie cały repertuar komedii. Chcesz coś? Nie, nic nie chcę. Dobra, horory, Lecimy. Pyk, nie ma horrorów jest naprawdę malutko. Dobra, weź jakąś akcję no, poszukaj. No, ale na playerze, kurwa, myślisz, że masz lepiej. Poczekaj, no no daj no mu skończyć No, oczywiście, skończy. że tak. Słuchaj, no. przejrzeliśmy wszystkie dostępne filmy, jakie są na Netflixie. Fakt faktem, nie kogoś może zainteresować, bo może jakiejś staroci nie widział. Akurat tak się zdarzyło, że my byliśmy na bieżąco. No i spędziliśmy wieczór oglądając nowy gadżet na TVN Player na PlayStation Więc ten Netflix jest tak, ciekawy, <śmiech> <kuchy>, ciekawe, nie? <śmiech> eee, no, okej, okay, okay, ale to... Takich programów, które TVN wyprodukował, wiesz, dla siebie i puszcza, to, wiesz, jest ich tyle po prostu, że tam nawet jak będziesz sobie chciał mm, nauczyć się, wiesz, kurde, grać w szachy pod wodą, wiesz, yy, gryząc pora, to znajdziesz do tego poradnik, tak? I, i okej, okay, no i to jest TVN, no, on to robi, wiesz, od iluś tam lat i, i coraz więcej wrzuca do tego playera, nie? Więc... A jeszcze jakiś czas temu przecież niektórych tych programów nie było w ogóle w nim, więc okay, oni mają więc... zaplecze, co, co wrzucić, ale to wciąż nie jest y, w żaden sposób dobry materiał, no umówmy się. Więc... Jeżeli... jeżeli ja net... Net... Dobra, no dobra, Netflix ma naprawdę bardzo fajne aplikacje i to na Xbox One, i to na PlayStation 4, i na smartfonach, i na komputerach. To wszystko fajnie działa. Od strony technicznej no to jest naprawdę genialnie, ładnie, wszystko sprawnie. Mm. I muszą w tym momencie, jeżeli oni się w ogóle interesują polskim rynkiem, czy, czy, czy to wyglądało, wiesz, w sensie, a dobra, weź tam w tabelce odhaczyć, że tych Polaczków niech mają. E, jeżeli oni się naszym rynkiem interesują, to muszą po prostu troszeczkę zejść z ceny, bo ta cena co miesiąc nie będzie równa, bo będzie się wahawała w zależności od kursu waluty. Jest tam w regulaminie takie coś zaznaczone. O, a teraz e, poszło. I, I druga sprawa... <śmiech> i druga sprawa to... no, dobrze, no. Kurde, <grym> no. rating no. spad. Polska na, na kraj trzeciego świata ja o tym wszyscy dobrze wiemy no. No, druga... Polska B, od dawna było mówione, że Polska B teraz jest prawdziwa Polska B no dobra, nie, nie wmieszajmy no i druga no. sprawa, no to muszą szybko zacząć dodawać te wszystkie rzeczy, które są dostępne w innych krajach tak? No to jeżeli oni to zrobią, no to ja sam siebie za te 40 i powiedzmy złotych miesięcznie, jeżeli bym miał to, co oczekuję od Netflixa, czyli jakieś bajki, seri seriale, jakieś tam fajniejsze filmy, to ja będę płacić za to, bo to jest łatwiejsze niż szukanie pirata e, na internecie, dopasowywania 50 różnych, kurwa, napisów do tego. To jest po prostu wygodne, łatwe i za takie coś mogę płacić. Ja wolę iść do kina na Cinema City. E, więc jak chcecie na przykład coś ciekawego, to zobaczcie sobie na przykład HBO Go. E, Ciekawe, ciekawie to dosyć wygląda. E, Okej, okay. myślę, że możemy za zamknąć ten temat Netflix póki co się. E, to teraz tak, Krystian po, nie, nie, nam nie. O sprzedaży. Nie, nie, nie. nie. nie ja ja, ja nie chcesz? no ale widzisz. Jakiego masz jeszcze no, newsa, No panie. Chciałem powiedzieć tylko o tym asasinie. Seria. Wychodzi... Asasyna nie ma. Patrz, nie, nie odpuści, nie odpuści. Słuwa, Unity kosztuje seria, 70 zł. Gra z zeszłego roku człowieku, asasyne się skończyły. Nie właśnie są rewelacyjne. Nie. E, chciałbym Czyli jak ale to i, ja chcę Zachęcasz tylko, mnie? Ja chcę, nie, nie ak Kup Syndykat, to, bo to dobra gra Syndykat akur akurat jest świetny e, Chciałem tylko powiedzieć, że seria, która wychodziła Nie wiem, chyba z 8 lat z rzędu W tym roku prawdopodobnie nie wyjdzie Co jest stosunkowo dziwne Wyobraźcie sobie, żeby FIFA Bo e, O, Skąd ja to znam, Need for Speed, dziękuję nie Ale akurat Need for Speed nie wychodziło Przez 8 la lat z rzędu Nie, nie na 100% nie a zresztą nie trzymało takiego poziomu w miarę równego bo Need for Speed akurat nie większe wahanie ale e, chciałbym tylko powiedzieć że nie będzie tej Need części prawdopodobnie to w tym przez roku przez dwa studia na zmianę e, tak i, I będzie, co roku. będzie prawdopodobnie w 2017 będzie w Egipcie i będzie bardzo rozbudowany coś na wzór Wiedźmina co by było bardzo fajne myślę, że rok przerwy od Asasina jest genialną sprawą i, i fajnie po prostu, że, że, że nie pogramy w niego w tym roku e, dobra, to chciałem powiedzieć Need for Speed nie wychodził co roku nie, oczywiście, że nie tylko wychodził dwa razy do roku <śmiech> w 2015 masz Need for Speeda ostatniego nie, przepraszam, była przerwa masz rację oczywiście, że to. w 2014 nie wyszedł Need for Speed wiecie co, tak. Assassin, Assassin w piramidach, Far Cry w średniowieczu, to niech jeszcze kurwa GTA w Polsce zrobią i mamy kompletnie. <śmiech> nie, niech zrobią ni Tworspita na furmankach. Tak, e, dobra, słuchajcie, o, re, o reszcie nie muszę mówić, e, w sumie jest mało ważna, może tylko, tylko, tylko, tylko na koniec, że dzisiaj, dzisiaj to przeczytałem, że wyjdzie RPG prawdopodobnie na telefony Iron Maiden, Legacy of the Beast, w świecie Iron Maiden. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Znaczy, yy, widziałem jakiś tam malutki screen, jak to będzie wyglądało, ale nie wiem, jak, jak sam gameplay będzie wyglądał. Jestem ciekaw. Eee, gra na licencję Iron Maiden. Eee, to musi być świetne. To tylko tytułem wstępu, podobno w w wakacje na telefonach. Jedziemy do sprzedaży. To tytułem wstępu do no. sprzedaży powiem, że robimy sprzedaż zeszłotygodniową, żeby utrzymać dwutygodniowy przeskok, jeżeli chodzi o to, że nigdy jej nie robimy co tydzień. E, tak, więc e, słuchajcie sprzedaż jest faktycznie, taka, jak Rafał mówi z przed dwóch tygodni jedziemy e, pierwsze miejsce sprzed tygodnia, sprzed tygodnia tak, sorry e, późno jest, w sumie drodzy słuchacze, nagrywamy 18 o 18 o, o 20, wy macie już w sumie o, o 22 wy więc jeszcze macie gorzej e, więc jedziemy, pierwsze miejsce Call of Duty Black Ops 3 chyba nikogo nie dziwi, drugie miejsce ma FIFA 16 E, trzecie miejsce, nowe Star Wars Battlefront, czwarte Gita 5 piąte Fallout 4, e, szóste ma mój zajebiście ulubiony Tom Clancy Rainbow Six Siege, e, siódme miejsce ma nowe Wrestling 2K16, ósme Just Chaos 3, którego Tomek uwielbia, e, przedostatnie miejsce to nowe Assassin's Creed Syndicate i ostatnie, i tu uwaga słuchajcie, powrót chyba po dwóch latach, jak nie trzech. Battlefield 4. Eee, myślę, że ten powrót na dziesiąte miejsce jest uwarunkowany darmowymi mapami w, i fanów i tego, że cały czas coś tam się dzieje z tym Battlefieldem i ze względu na to, że to był ostatni dobry Battlefield, bo Hardline do tego nie należał. Eee, co chłopaki myślicie o sprzedaży? Nie cieszę, że Tom Clancy, że Rainbow Six poszedł troszeczkę do góry. Eee, fajnie, fajnie, fajnie, bo to jest tytuł, który cały czas będę polecał wam w tym podcaście. Naprawdę zagrajcie, to jest najlepsza strzelanka na PS4. Ja nie zagram, bo nie gram w multi, ale cieszy mnie, że Fallout się trzyma, bo to już są dwa miesiące. Mm -hmm. Tak, tak, tak. I to jest jednak dosyć sporo i to znaczy, że nie powinienem, bo jednak dużo jest hejtu na Fallouta, ale to chyba jednak znaczy, że nie powinienem żałować, że czeka jeszcze na mnie ta cała historia. W sumie to się kurwa jaram, bo oni te mody mieli włączyć jeszcze na konsolach, a jeszcze póki co nie ma o tym sygnału i tak może kurwa bym przetestował te mody akurat jak powchodzą. Podobno mają, tak, tak. Też słyszałem, Tylko że... Tylko ciekawe jest jak tym to robić. będzie, jeżeli masz jakąś historię już odpaloną i co, z modem musisz od, od początku zaczynać, czy, czy jak te savey będą działały, wiesz, bo na Wiedźminie jak masz patcha to na przykład nie możesz sejwa odpalić starszego, tam się zawsze, wiesz, wersja gry wyświetla przy sejwie. Ciekawe, ciekawe. No to tak, tak. tak e ja ja jeszcze, tak, no, ale, ale tylko, tylko chciałbym o tej sprzedaży powiedzieć to, że jeżeli kiedy wyjdzie ten nowy dodatek, do Wiedźmina, Jestem ciekaw, czy Wiedźmin wróci na tą listę przy nowym dodatku. Na pewno. No, tak, i ten ten no, pierwszy, tak takich tak pochwał się nazbierało że po prostu w tym momencie wszyscy mówią, że jeżeli DLC to tylko czekają na Wiedźmina i wszyscy się powinni uczyć od nich więc jestem pewny, że wiesz tam chyba krew i wino no ja to, do Wiedźmina to, to mam kupiony fura. sezon pas to jest, to jest pierwszy, pierwszy sezon pas kupiony przeze mnie w całym moim życiu jeżeli chodzi o gry no, chyba, że właśnie, chyba, że może nie wpaść na listę sprzedaży, dlatego, że season pasy już są pokupowane i dlatego może, powiedzmy, już część osób, wiesz, nie, nie, nie, nie załapać, nie nabić sprzedaży. No ale myślę, że i tak mają co robić. Dobra, mm -hmm. do Dobra. Gierek. Tomek, co tam e masz ciekawego? Jedziemy do Gierek. A ja mam taką bardzo, już trochę starość ale ostatnio na Xbox One była przecena na całe 35 zł. No to się wziąłem i skusiłem... E Gra, tak jak już powiedziałem, jest troszeczkę stara, yy, ale na początku, jak była premiera, to myśmy się z tym Obcym nie polubili, tak? No znaczy, ja chciałem się zaprzyjaźnić, bo, bo, bo w ogóle ta gra atrakcyjnie wyglądała, a, ale Obcy okazał się niestety takim wielkim kutasem, wiecie, no i, i to jest tak, jak, jak poznajecie fajną dziewczynę, a potem okazuje się, że wiecie, że jej tata jest wojskowym, nie? A mówię o grze opcji są izolacji. Są rzeczy, ale nieważne. <głos> A mówię o grze opcji izolacja. No i, no i słuchajcie, no grafika, klimat i miejsce akcji no to, to są najważniejsze punkty tej gry. Mhm. Jak dla mnie, tak jak powiedziałem, no ten cały Sewastopol, bo tam się dzieje miejsce, to jest stacja kosmiczna, to jest główny bohater tej gry. Nie obcy, nie my, tylko Statek. ta cała stacja kosmiczna. Mhm. To jest naprawdę klimatem... E, dźwięk, światło tam wszystko to naprawdę bardzo działa jest to niesamowicie realistyczne e, i od pierwszego, od pierwszego momentu wciąga po prostu w świat, e, świat gry e, powiedzmy sobie takie efekty jak, jak kurz, brud, pył no tego wszystko jest mgła e, nie dość, że są niesamowicie naturalne to jeszcze, jeszcze bardziej potęgują i budują tej, ten cały klimat tak Eee, powiedzmy sobie jeszcze ta cała stylistyka tej stacji, bo w większości przypadków będziemy się poruszać w takich korytarzach, gdzie bardzo, bardzo nisko jest sufit, tak? eee, w większości pomieszczeń są różne instalacje, rury, panele z elektroniką, wiecie, siatełka odgłosy, eee, pracujące dyski, to wszystko potęguje tą, eee, tą atmosferę, powiedzmy sobie zagrożenia bo to jest powiedzmy taki hororek, thrillerek który jest naprawdę realny i wciąga, a, a całą, całą wisienką na tym, na tym całym torcie jest udźwiękowienie, bo jak gracie w tą grę po ciemku z ze słuchawkami na uszach, no to po prostu ciary na łapach wyskakują co, co, co, co sekundę. I no wiecie, to wszystko wydaje się takie bardzo dobre. To pytanie, dlaczego za pierwszym razem odbiłem się od tej gry, powiedzmy sobie, po dwóch godzinkach, no? A to za sprawą tego całego obcego, który miał być w założeniach straszny, miał powodować gęsią skórkę e, i, tak, i, tak, i tak oczywiście było za pierwszym razem jak go spotykamy, jak go spotkałem, tylko wtedy jak on wychodzi, pierwszy raz w grze jak widzimy go to myślimy sobie o ja pierdziele będzie ostro, nie? no, ale niestety po paru zabójstwach, po paru razy jak nas złapał i zabił, to macie tak dość tego skór wysyna, że najlepiej byście go zajebali pierwszą możliwą rzeczą, jaką macie pod ręką. Powiedzmy sobie tak: obcy oszukuje. On wie, gdzie my jesteśmy, on nas odnajdzie w sekundę, obojętnie czy my kłócamy, czy, czy my nie poruszamy się. No, jest po prostu strasznie upierdliwy i cały ten klimat i cała, całą tą atmosferę, jak na początku powiedziałem, psuje właśnie obcy, bo on przestaje być straszny, on zaczyna być denerwujący, upierdliwy i po prostu niszczący całą grę to jest bardzo bardzo, bardzo, bardzo to jest kurczę, największy mankament tej gry wiecie, najlepiej bawiłem się kiedy, kiedy były etapy bez obcego, tam były androidy tam były ludzie, okej, okay, o na nich też trzeba było uważać ale oni byli fair w stosunku do grającego. Tak? Oni respektowali zasady, że jak ja kucam, to mnie kurde nie widać. Tak? Że jak ja poruszam się po cichutku, to nie wiadomo z której strony ja wyjdę. Tak? A obcy tego po prostu nie szanuje i on po prostu od razu podchodzi, zabija mnie i się cieszy. I byłoby wszystko ok, gdyby nie system checkpointów. Czegoś takiego w tej grze nie ma. Po prostu my podchodzimy do ściany, do specjalnego urządzonka, wkładamy kartę i zapisujemy grę. Czasem te zapisy są od siebie od, o, odległe o jakieś 5 minut, 3 minuty gry a kiedy po tej stacji biega ten obcy i, i my wiemy że jak on nas znajdzie to my będziemy musieli od nowa wszystko e, powtarzać, no to po prostu my go się nie boimy, tylko my nie chcemy go spotkać, bo wiemy co się z tym wiąże więc nie wiem czy wy w to mieliście okazję pograć ja akurat, wiesz co, ja chciał, ja, ja myślałem na ten, na, na, na ten temat, żeby pograć w ogóle w tą grę, ale w internecie suma sumarum te recenzje nie były zbyt zadowalające, szczególnie, że ta cała, nie wiem, czytałem tak, że możesz grać na przykład dwie godziny i koniec, możesz grać 10 godzin i koniec i to trochę odbija, szczególnie, że nawet jak, jak zagrasz te, nie wiem, parę godzin, dajmy nawet to 6-8 to koniec, ta twoja gra się kończy I, i, i koniec, i koniec gry gry za którą dajesz 200 zł uważa, was to tam 200, 4, 39 czy 49, tak więc to mnie trochę odbiło od tej gry, szczególnie, że je, jak jest z tą grafiką, bo z tego co ja kiedyś tam ją widziałem to była stosunkowo przeciętna, ale, ale nie, nie wiem jak to wygląda w ruchu nie wiem jak to wygląda znaczy, wiecie, grafika jest przeciętna, okej, okay, ale ona mhm. jest naturalna, ona buduje klimat i, i tam wszystko działa, tam wszystko jest na swoim miejscu. Ja, jeżeli ktoś jest fanem filmów o obcym, no to odnajdzie się od pierwszej sekundy w tej grze, bo odzwierciedlone tam jest praktycznie jeden do jednego wszystko. Yy, różne, różne komputery, tak. Yy, Ekrany, jeżeli wchodzicie do komputera, włączacie komputer, ekran tak fajnie buczy, tak jak to kiedyś było w latach 90., tak no wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli chodzi o długość gry, no to troszeczkę jestem zdziwiony z tym, co mówisz, bo. Gram w tą grę już dosyć długo i kurczę, końca nie widać. Co chwilę dostaję jakieś nowe, nowe przedmioty, jakieś nowe bronie, jakieś, jakieś dodatkowe gadżety, czujnik ruchu, tak, jakąś tam palnik, który otwiera mi wejście do innych drzwi, bo w tej grze jest taki zastosowany fajny patencik, jak w tych wszystkich gro, grach me, Metro Wajnia, czy jak to tam się tam mówi. Tak? Mhm. Czyli macie widzicie widzicie pomieszczenia, do których możecie się dostać, ale najpierw musicie odnaleźć konkretny przedmiot. Tak? I podczas przechodzenia fabuły wy ten przedmiot odnajdujecie i musicie się cofnąć. Otwierają się nowe rejony. Tak, e, tak samo jest z bronią i z, z innymi po prostu różnymi gadżetami, e, ale znalazłem sposób, żeby się po prostu od tej gry nie odbijać. Ustawiłem poziom trudności na najłatwiejszy i obcy jest praktycznie, y, przestaje istnieć, tak? Y, on jest, jest takim sobie robaczkiem, który chodzi, ja wystarczy, że w niego rzucę koktajlem mołotowa i on znika. I dzięki temu, że ustawiłem grę na poziom łatwy, mogę się nią cieszyć i, i, i mogę ją skończyć ten drugi raz i, i, i kurczę jestem, jestem naprawdę zaszokowany, że za pierwszym razem o, o, odepchnęła mnie ta gra od siebie, a ona jest naprawdę bardzo fajna, więc jeżeli ktoś nie grał w obcego, to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby to nadrobić, bo, bo to jest naprawdę dobra gierka, mimo, mimo tego, że już jest troszeczkę stara, ale naprawdę ja jestem pozytywnie zaskoczony ty, tym tytułem. Mhm. No tak. I jest troszeczkę stara. E, dobra, myślę, myślę, że Tomku e, możemy przejść dalej. Ja już nad na, na, na tym tytułem du, dużo, dużo o nim czytałem, więc e, w sumie w, myślę, że musiałbym. Znaczy, my, myślę, że jakbym zagrał, to, to, to bym wszedł w to i by mi się to nawet spodobało, ale po prostu. Nie mam kompletnie na, na to czasu, i, i ogólnie mam w co grać, ale nie mam kiedy do tego dojść. Jestem leniwy. Mniejszo to. Tomku, chciałem się dowiedzieć o Rapture. Chciałem kupić tą grę i jestem ciekaw, jak, jak, jak wygląda powrót do Rapture, do, powrót do świata Bioshocka. No i właśnie ja nic nie mówiłem na wstępie, jak, jak, jak się przedstawiałeś i mówiłeś tematy, na jakie będziemy gadać, bo ta gra nie ma nic wspólnego z Bioszokiem, tak? is Gone to the Rapture no. to jest opowieść o angielskim miasteczku, w którym w niewyjaśnionych sytuacjach po prostu nagle wszyscy wszyscy ludzie, wszystkie zwierzęta przestają istnieć, tak? znikają. Mhm. Jest po prostu miasto widmo. Yy, I my, my, my po prostu po tym mieście chodzimy i nasz główny cel jest dowiedzieć się, co tam się stało. Cała gra polega na chodzeniu i to bardzo wolnym chodzeniu, bo wyobraźcie sobie najwolniejszą, najwolniejszy chód w grze jakikolwiek graliście, to jeszcze go podzielcie na połowę. Tam o, się Boże. po prostu chodzi na... Tam się po prostu... No, tak wolnej gry jeszcze nie widziałem, e, ale dzięki temu dzięki temu możecie eksplorować ten świat tak jak twórcy sobie to wymyślili. E, na czym polega eksploracja? Polega ona na tym, że po całym, po całym miasteczku latają takie świetne kule e, i możemy za tymi kulami podążać albo je całkowicie olać, ale jeżeli je olejemy, to w którymś momencie te kule znowu do nas podlecą i powiedzmy będą starać się nakierować nas na ten właściwy tor, jakim powinniśmy podążać, bo gra jest powiedzmy sobie sandboxem, to jest otwarty świat, gdzie możemy iść wszędzie tam, gdzie nam się podoba, ale jeżeli pójdziemy za tymi kulami, no to będą nam wskazywać, punkty zainteresowania. tak? Mhm. W momencie, kiedy podejdziemy do jakiegoś punktu zainteresowania e, zacznie odtwarzać się scenka, gdzie kula zaczyna przyjmować kształty ludzkie i po prostu przedstawia scenę. Może to być na przykład e, scena, gdzie w samochodzie zgas silnik i dwójka ludzi próbuje odpalić samochód w międzyczasie kłócąc się, dlaczego tak późno wyjechali dlaczego musieli inne rzeczy zrobić nie chcę tu nic o fabule gadać, bo to jest najważniejsza rzecz w całej grze mm. żeby dowiedzieć się co tam się stało i powiedzmy sobie, na tym ta gra po, gra polega, chodzimy i szukamy wskazówek, co się stało, dlaczego nikogo w tym mieście nie ma gierkę można skończyć w około 5-6 godzin więc domyślam się, dlaczego tak tak powolutku tam możemy chodzić, żeby nie skończyć gry w ciągu pół godziny. Gra jest podzielona na pięć etapów, w których poznajemy losy pięciu innych kluczowych e, bohaterów, z tym, że e, praktycznie cała oś fabularna toczy się wokoło właśnie tych pięciu, pięciu osób, tak, czyli, czyli każda historia opowiada co innego, ale ogólnie łączy się w jedną taką całość, która brnie ku końcowi gry, gdzie dowiadujemy się, bądź nie, bo to wszystko zależy od nas. Możemy pominąć bardzo dużo fajnych przerwników filmowych, gdzie dostaniemy naprawdę dużo dużo informacji na temat fabuły. I co jest fajne w tej grze? Wiele Powiedzmy sobie, rozmawiałem na Facebooku z wieloma ludźmi, którzy w tą grę grali, ukończyli albo dopiero zaczynają grać. I można powiedzieć, że każda z tych osób... Hmm, Inaczej odbiera tą historię, tak? Inaczej, do, inaczej dociera do nich to, co ta gra próbuje nam przekazać i to też jest bardzo fajną sprawą, bo no, ty Krystian jak będziesz w to grać możesz zupełnie inne wnioski wyciągnąć niż, niż ja, tak? tam cały patent z tym zaginięciem tych mhm. ludzi, że, że tam nikogo nie ma to powoduje tą grę, jeżeli chodzi o grafikę no to jest ok, bardzo fajnie to wygląda. Jest taka bardziej kolorowa, bardziej taka pastelowa grafika. Gra niemiłosiernie potrafi chrupać. Ona po prostu ma spadki animacji no do 20, do 15 klatek. Ale nie powinniśmy na to, na to patrzeć, bo przy takiej grze najważniejsza jest fabuła, tak? I jeżeli naprawdę poświęcimy troszeczkę czasu i wkręcimy się w cały ten klimat, ten świat przedstawiony w grze, bo, bo świat jest naprawdę realistyczny, ładnie to wszystko wygląda fajnie jest to skonstruowane i się nie nudzi bo raz zaczynamy w miasteczku idziemy przez las, wychodzimy na jakiś plażę, gdzie jest kemping i takie inne historie i to naprawdę fajnie realnie wygląda eee, najważniejsza jest historia najważniejsza jest historia i co tam się działo i w sumie tyle o tej grze można powiedzieć, bo to jest naprawdę króciutka gra, ale bardzo ciekawa gra Bardziej to jest, powiedzmy sobie, doświadczenie niż gra, bo oprócz chodzenia i wciskania jednego guzika interakcji, nic innego tam do roboty nie będziemy mieć, oprócz słuchania przerywnikowych scenek i oczywiście szukania, szukania szczęścia i tych właśnie scenek przerywnikowych. To może przejdę od razu płynnie do drugiej gry, która jest identyczna w założeniach i mechanice, czyli zaginięciu Etana Cartera, która mnie praktycznie wynudziła na śmierć, pomimo, że w tej grze można biegać. Grafika jest hmm. o wiele, o wiele bardziej realistyczna, naturalna i powiedzmy sobie, bardzo bardzo płynnie chodzi. Wetanie Tanie, karterze robimy to samo co w Rapcze, czyli szukamy elementów, które pokażą, pokażą nam historię, która elementy, które pokażą nam, co tam się stało, gdyż tam też oczywiście jest pusty świat, tam nikogo nie ma. I największa, największa taka różnica, która jest pomiędzy tymi dwoma grami, mimo że te gry są identyczne, to to, że w Everybody's Gone to the Rapture cały ten pusty świat jest logicznie wytłumaczony przez te wątki fabularne, które nam są podawane podczas tych scenek przerywnikowych i Słuchając, co tam się stało, mamy wrażenie, że kurde, rzeczywiście dlatego tu nic się nie dzieje, tu nikogo nie ma, kurczę, muszę dalej oglądać te scenki i poznawać fabułę. Z kolei w Etanie nic nam nie tłumaczy, dlaczego, dlaczego ta wioska, powiedzmy sobie, dlaczego ta miejscówka jest pusta, nie ma zwierząt, nie ma ludzi, nie ma nikogo, ale gra w żaden sposób nam tego nie tłumaczy, dlaczego to miejsce jest bezludne, tak? I, i, I to strasznie mnie To mi to po prostu To mi nie pozwoliło w, Wejść w tą grę tak bardzo jakbym chciał um, co, jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć O karterze o To to, że spodziewałem się Troszeczkę więcej po tej grze Był ogromny szum wokół tej gry Że, że wiecie, polski produkt to fajny produkt I w ogóle, że o Jezus, co oni tam w tej grze zrobili Jakie to fajne A, gra... a, a grałeś najpierw w Rapture, a później w Etana, czy, czy odwrotnie? Nie, właśnie najpierw grałem w, w Rapture, a potem włączyłem sobie Etana, bo miałem taką myśl, że kurde, zacznę od gorszego i skończę na lepsze, no i się okazało odwrotnie. Odwrotnie, odwrotnie, no. no, jestem, tak. no jestem bardzo zdziwiony, no, praktycznie cała mechanika w Etanie polega na tym, że szukamy scen, scen zbrodni, bo widzimy tam jest parę trupów, powiedzmy sobie, leży i żeby dowiedzieć się, w jaki sposób oni zginęli, musimy odnaleźć kluczowe elementy, tak? Załóżmy jest zakrwawiona pałka, leży gdzieś koło jakiegoś drzewa, to drzewo jest obdrapane, dalej leży jakiś nóż i w momencie, kiedy odnajdziemy wszystkie elementy, możemy podejść do ciała i widzimy zapis tego jak, jak ta postać zginęła co tam się stało tak? i w momencie kiedy to widzimy musimy uszeregować i uporządkować całą chronologię zdarzeń czyli co najpierw było czyli ktoś poszedł gdzieś, coś zrobił, kogo zabił i tak dalej i takich rzeczy powiedzmy sobie nie skończyłem całej gry to od razu mówię, ale takich rzeczy spotkałem już trzy scenki i po tych trzech scenkach mam dosyć no po hmm. prostu to jest tak nudne, że nie dziwię się, że na jednym z podcastów powiedzieli, że ta gra to jest gra o chodzeniu i szukaniu chuja w śmietniku, bo naprawdę nic tam się nie dzieje. Z drugiej strony też gra, która na pierwszy rzut oka wygląda jako otwarty świat, gdzie możemy wszędzie pójść i ten świat naprawdę jest ładny i piękny, bo, bo grafika na tym Unrealu czwartym na PlayStation 4 robi ogromne wrażenie. Domyślam się, że na komputerze to po prostu urywa, urywa czapki, e w porównaniu do Rapture, ale ta gra jest liniowa. Ta gra to jest po prostu taki tor gdzie idziemy ustaloną ścieżką, po drodze spotykamy te scenki, w których się coś stało i po prostu musimy uszeregować chronologię zdarzeń i idziemy dalej do kolejnej scenki. Tam musimy dowiedzieć się co się stało i idziemy dalej do kolejnej scenki. Praktycznie jesteśmy prowadzeni przez rączkę od pierwszego momentu, jak zaczynamy w ogóle grę i jestem całkowicie zdziwiony, że dwie identyczne praktycznie gry o otwartym świecie, gdzie nikogo nie ma w tym świecie, bo, bo musimy my znaleźć szczęście, w jednej jest to otwarte, w drugiej mamy po prostu kanion, którym idziemy do przodu i nic więcej nie robimy. Mm -hmm. tak. Tak, tak. Tak mnie to... kurwa te dwie gry fascynują. <śmiech> <to jest dobrze. śmiech> nie, ja akurat w, w obydwie gry chciałbym sobie pograć, ale zdziwiłem się, że, że Etan tak słabo wyszedł w, to, w twoim Jak odczuciu. Jak będę chciał obejrzeć film, to pójdę do kina. No. Ale to jest coś w tym stylu Ci powiem Rafa, bo to, to, to jest bardziej, bardziej doświadczenie niż gra, tam więcej się ogląda, no ale... Nie no ja wiem o tym, no i właśnie wiesz, no mieliśmy... Boże, nigdy zawsze zapominam tytuł, a to dlatego, że tej gry nigdy nie przeszedłem i kiedyś sobie to nadrobię... No to origami, kurwa. Heavy Rain na PS3. No i była piękna historia opowiedziana. Było raz, fajnie, zajebisty pomysł. Ktoś zrobił, sprzedało się. Dobra, kurwa, po co to powtarzać trzy razy, no. To jest praktycznie to samo, tylko w innym jakimś trochę klimacie coś tam. Dobra, pójść się, tam dowiedz wszystkiego. Przeklikaj się przez grę, tak naprawdę. O -o. No to są gry, które po prostu od Ciebie wymagają więcej zaangażowania, bo rapture może skończyć w ciągu pół godziny jeżeli wiesz praktycznie gdzie iść Jakiego no... wymagają od Ciebie zaangażowania? O czym Ty mówisz? Takiego, że sam musisz się dowiedzieć co tam się stało A, w tym kontekście Nie, Dokładnie. no to wiesz co, to sorry yy, o, wiele bardziej, o wiele bardziej bym chciał zagrać w grę i, i strasznie jestem na to najrany i na pewno w nią zagram i kurwa nie przypomnę sobie teraz tytułu i sorry, że przeklinam, uh -huh. bo ktoś zwracał na to uwagę, ale no po prostu jak słucham, że to są, wiesz, gry Cię prowadzą i Ty musisz się wysilać, a równocześnie to jest korytarz, to trochę mnie nosi, nie? E Słyszałem o takiej gierce, która w sumie na PC ta wyszła, gdzie oglądasz nagrania wideo i jakby prowadzisz sprawę na takim, wiesz... E e Wiem, o co Ci chodzi. Chyba wiesz, o to hair story. Nie, hair story. Hair, hair story. No to jest to właśnie. Ale to, to może być świetne. Ja... ja w to muszę zagrać. Możemy się stawić to. i na następny odcinek sobie to, to, to zagrać, bo tam faktycznie wiesz, wybierasz sobie jeszcze, coś by co no. wpisać w tą wyszukiwarkę, żeby przejść i, i w ogóle zupełnie inaczej, wiesz, no przeżywasz to po prostu jak wiesz, jak słyszałem, że y, rozmawiając z kimś, kto grał w tą grę, miał zupełnie inne odczucia niż wiesz, y, inna osoba, no to, to taka gra jest dla mnie, wiesz, ciekawa. Tak? No i, i właśnie... Że właści... ty sobie wyobrażasz i Dopowiadasz i że to jest dla Ciebie coś fajnego, tak? To wtedy to jest dobry pomysł. Ja I właśnie nie, że... taką sytuację mamy w Everybody's Gone to the Rapture. Tak to tam wygląda, jeżeli chodzi o fabułę. A w Etanie mamy wszystko podane na tacy, tylko musimy uszeregować praktycznie chronologię zdarzeń. Tym się właśnie te gry też różnią. Mhm że w Rapture sam musisz dojść do tego co tam się stało, jeżeli nie pójdziesz jeżeli nie zainteresujesz się różnymi miejscami, jeżeli nie poświęcisz czasu tej grze, no to praktycznie z fabuły nic się nie dowiesz, a w Rapture musisz iść tam, gdzie twórca sobie wymyślił i zobaczyć to, co on sobie wymyślił praktycznie jesteś w etanie widzem, a w Rapture jesteś praktycznie uczestnikiem tego całego zdarzenia nie no to... mówiłeś mi ja akurat wcześniej czy później sprawdzę te gry, bo lubię takie przygodówki. Wie, wiem, że to są te lepsze przygodówki na PS4. E, dobra, e, myślę chłopaki, że możemy jechać dalej. E, Rafale, ty coś masz też dla nas przygotowanego? Tak, technologicznego. To chciałeś. No, no. To tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. <tryk> Słuchajcie, jakiś czas temu, tak zasadniczo to dosyć dawno, bo, bo rok prawie zaraz minie, e, opowiadałem Wam o opasce tej sportowej do, do, do mierzenia w sumie krokomierz plus powiadomienia i tak dalej, nie? Mm -hmm. e, pamiętacie jakiej firmy było, jakiego producenta? E, Czekaj, niech sprawdzę w rozpiskę. E, Xayomi. A, tak właśnie, Xy, mówi się tak. W Polsce jestem przekonany, że jednak y, polskość wygra i będzie każdy, wiesz, mówił Xiaomi albo Xiaomi czy, czy coś w tym stylu. W stylu. Y, formalnie wymawia się to Xiaomi, no ale, ale wtedy by nikt nie potrafił tego wpisać w Google. Co jest ciekawego? Po pierwsze, Xiaomi się mocno rozwija i, i bardzo dużo nowych sprzętów i bardzo dużo poprawy jakości zanotowało w ciągu ostatniego roku. Po drugie ważna informacja jest taka, że świeżutką mamy polską dystrybucję oficjalną, oficjalne przedstawicielstwo, więc to już nie jest, że tam ktoś importuje i sprzedaje, Tylko mamy jakąś tam firmę oficjalnie, która sprzedaje sprzęty szom i Dają 2 lata gwarancji, nie 12 miesięcy, tylko dla każdego tam 2 lata. I to są naprawdę dobre sprzęty. O Xiaomi się mówi, Xiaomi, Xiaomi o, o tej firmie się mówi, że to jest trochę Apple taki chiński. Apple to nie jest, no bo oni jednak dosyć ostro, wiecie, ściągają i kombinują, ale mają, mają jakiś pomysł na to wszystko. Mają jakiś pomysł na to wszystko, dlatego że ostatnio testowałem ich telefony, bo potrzebowałem kupić sobie służbowy telefon z dosyć niedużym budżetem słuchajcie, jedyny telefon na rynku do 600 zł dostępny, który ma na Androidzie 2 GB RAMu i do tego jeszcze wyświetla 4,7 cala, do tego 16 GB pamięci kto to tam napierdziela taki mikrofon dobra chodzi o to, że jest firma, która ma sporo fajnych telefonów w ofercie i dodatkowo cały czas tą ofertę rozwija. I nie mówiłem w sumie o nich nic, a ostatnio dosyć starałem się wynajdywać jakieś takie ciekawe historyki. No jednak sam bałbym się może trochę zamówić sobie telefon z Alien Expressa, który potem wiecie nie będzie miał gwarancji czy, czy coś w tym stylu. I jeżeli myśleliście podobnie, to, to produkty tej firmy mogą być dla Was dobrym rozwiązaniem. Dlatego właśnie, że, że jest już ta oficjalna polska dystrybucja i dlatego, że mają dosyć szerokie portfolio. Są telefony w stylu Note, są telefony bardziej klasyczne, są telefony budżetowe, a, a jeżeli telefon budżetowy, który kosztuje wiesz, 600 czy 700 zł zapewnia no, dosyć dobre parametry, bo wiesz, bateria pod 2,5 albo 3000 mAh i, i, i procesor 4-rdzeniowy bądź, bądź nawet 8, tego typu rzeczy, nie? Wiesz, 2 gigaramów w budżetowym telefonie to naprawdę wszystko się sprawdza. No i od kilku tygodni też użytkuję taki jeden sprzęt i stwierdzam, że nie ma problemów z wykończeniem, wykonaniem, jakością. Dodatkowo większość telefonów jest na dual SIMie, czego u dużych producentów rzadko kiedy doświadczysz, więc to jest zawsze jakaś dodatkowa zaleta. Mogę jeszcze powiedzieć, że bardzo fajne ma oprogramowanie. Dlatego, że no oczywiście jeszcze oficjalnie jakby Xiaomi nie wypuściło polskiej jakby nakładki swojego systemu, ale jest nazwijmy to taka oficjalna scena moderska, która, która po prostu ten ich system spalszcza i dopasowuje do tych telefonów i to praktycznie jest oficjalnie tam instalowane na nich. Oprogramowanie zawierające funkcje, których nie można dostać, pomimo że są one gdzieś tam zaszyte w Androidzie już od dawna u dużych producentów. Między innymi coś, co mi się bardzo spodobało, czyli bardzo dobrze jest zachowane korzystanie z baterii, bo to, że telefon się rozładowuje, jak z niego korzystasz, no to nie jesteś w stanie tego uniknąć, chyba że wiesz, powerbanka podłączysz. Ale jeżeli telefon leży nieużywany, czy w Twojej kieszeni, w torbie, w plecaku, wiesz, czy go zostawiasz gdzieś na noc i zżera Ci wiesz, 30% baterii przez 12 godzin leżenia na, na półce, no to jest coś nie tak. Ja telefon zostawiłem w piątek, chwyciłem w poniedziałek i uciekło 20% baterii przez 2,5 doby. Więc to jest naprawdę dobry wynik i w sumie nie spotkałem jeszcze telefonu, który tak się zachował, pomimo Pania, tego, no. że... Mm, nie był jako nowy z salonu, w sensie, że goły, pusty, bez żadnych aplikacji, tylko normalnie miał wszystkie aplikacje poinstalowane, z których korzystam na co dzień. I w sumie jest to chyba spowodowane tym, że ma dosyć mocno rozwiniętą funkcję dostępu w aplikacji, dlatego, że można sobie dowolnie skonfigurować. Trochę to jest takie, wiecie, konfiguracja PC Master Race i nie każdy musi to lubić, ale w sumie jest to bardzo przejrzyste, dlatego, że w oddzielnym okienku możesz sobie wybrać każdą aplikację, czy chcesz jej pozwalać się samodzielnie uruchamiać, czyli w momencie jak nie wiem zamkniesz Facebooka, chcesz, żeby on cię sam uruchamiał w tle, a jeżeli nie chcemy, to, to nie będzie tego robił i dopiero po kliknięciu ikony będzie się uruchamiał po raz kolejny. Możesz też dowolne uprawnienia poblokować dla każdej aplikacji bez żadnego kombinowania, po prostu masz w menu taką opcję i możesz zablokować sobie wiesz, dostęp do SMS-ów, kontaktów, aparatu czy czegokolwiek tam chcesz dla takiego Facebooka, który ma dostęp praktycznie do całego telefonu i w sumie to się przydaje, a im więcej poblokujesz tym wiadomo ta aplikacja będzie mniej w tle działała, mniej żarła i w zasadzie telefon sam Cię do tego zachęca znaczy to oprogramowanie tak, na telefonie dlatego, że wyobraźcie sobie sytuację, że masz na przykład yy, transfer, transfer to jest kolejna z rzeczy, którą w sumie na telefonie trzeba oszczędzać, bo jednak większość osób korzysta z jakichś pakietów typu 2 giga bądź, bądź ewentualnie tam 3-4 GB, ale, ale wiadomo, że potrafi on być zżerany w tle i telefon na przykład Ci sygnalizuje, że nie wiem, w momencie, kiedy był zablokowany, jakaś tam aplikacja zżarła 3 megabajty, więc może to skontroluj, tak? no, bo nie powinno się tyle dziać w tle. I pierwszy raz się spotkałem z takim, z takim ostrzeżeniem, które wiesz gdzieś pada, pada w telefonie, nie, wiesz, nie na żywo, że tam Ci się wyczerpuje limit, tylko że podczas Twojej nieobecności coś Ci zżera limit internetu. Nie? To, jest, to jest też kolejna z fajnych, fajnych rzeczy. No, i takie w sumie rozwiązania powodują, że strasznie, strasznie mi się ten telefon spodobał, pomimo, że w sumie był, był właśnie takim wyborem budżetowym, i myśląc o, o sprzęcie jakimś tam prywatnym, naprawdę w tym momencie bym się skierował tylko do oferty tej firmy. Jakbym musiał, no już tam pomijam, że, że można naprawdę jakieś tam znaleźć sobie, wiesz, wypasione, powiedzmy, jeśli chodzi o technologiczne, jakby wnętrze. Ale nawet chyba bym tego nie oczekiwał. No bo, bo 2 giga ramu na Androidzie robią, robią swoje. Nie? No, no. 2, 2 giga ramu na Androidzie to jest chyba, nie wiem, samobójstwo wydaje mi się. Nie, to nie jest samobójstwo. Wiesz, ja cały czas no, korzystam jeszcze prywatnie z tej Motorola, która ma 1 giga i ona się całkowicie blokuje już. W tym momencie aplikacje tak urosły. Wiesz, ona tak nie miała na początku, nie? ale aplikacje mhm. po prostu przez swoje aktualizacje tak urosły. Że nie ogarniają i w tym momencie ja na przykład jeżeli słucham podcastu leci wiesz jakiś tam facebook w tle zawsze jest odpalony plus messenger i, i parę innych rzeczy plus jeszcze a w tym momencie mapy jak są odpalone goglowskie nawigacja, to one zżerają prawie 200 MB ramu Mhm. 150-200, bo tak sobie próbowałem jakoś to złapać, no autentycznie mi nie wyrabia przesył przez bluetooth, wiesz, do głośników jak podcastu jakiegoś słuchać no, to już jest most słabe, most, most. ale przy 2 giga ramu nie ma z tym problemu, no tym bardziej że są te blokady i wiesz, i też sobie ograniczyć możesz spokojnie, wiesz, działanie aplikacji w tle poza tym tak jak masz takie klasyczne okienko w androidach nowych że pokazuje Ci aktywne aplikacje nie, ten kwadracik jak naciskasz to w standardowym Androidzie po prostu możesz wiesz, tam, nie wiem, schować te aplikacje z okienka, nie? przesunąć je gdzieś tam nie wiem, ukryć ostatnio wybierane a tu oprócz tego, że możesz je ukryć, to masz przycisk, wiesz, wrzucony automatycznie, wiesz, żeby je zamknąć, nie? czyli sobie zamykasz, on ci od razu pokazuje, że zwolnił 300 MB ramu i wiesz, i bez żadnej dodatkowej aplikacji czy coś takiego masz to zaszyte w systemie, więc to działa perfekcyjnie. Mhm. No i wiadomo, no, telefon Androida tak naprawdę można oceniać dopiero po roku, jak on się zasyfi. I, I jak wtedy będzie działał. Tak? Tylko jeżeli widzę już od razu, że mam system, który wiesz, po dwóch, trzech tygodniach działania sami wyrzucał powiadomienia zaszte w systemie, że ty może usuń trochę, masz 300 megabajtów plików śmieci yy, jakaś aplikacja zżarła ci w tle 10 mega, a w tym momencie jakieś tam inne trzy programy wpierdalają twój RAM, no to, to, wiesz, to, to widzisz, że to jest dobrze pomyślane tak? żeby zrobił to ktoś z głową, a nie wiesz tylko dla, dla pieniędzy i, i to jest takie właśnie podejście wiesz, że, że można po prostu być zadowolonym z tego sprzętu w sensie, że on będzie dłużej działał, tak? No boję się oczywiście, tylko czy tam się, wiesz, nic nie skrzani nie spali, nie, nie wiesz, bo wiadomo, trochę gorsze, pewnie są te wszystkie styki połączenia w tym, gdzieś tam w środku, no ale póki co nie narzekam i, i naprawdę sprzęt jest wykonany ok, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, yy, wyświetlacz jest elegancki, wiesz, możesz sobie nawet poprawić nasycenie kolorów, tudzież zimną, ciepłą barwę kolorów ustawić, czego do podstawowej funkcji nie ma w żadnym telefonie praktycznie normalnym, nie? Ze sklepu, wiesz, tych, tych, co są w dystrybucji jakiejś tam jakiejś europejskiej. No tak. Więc sami polecam, ja mówiłem o, o swoich doświadczeniach z modelem Redmi y, drugim, który właśnie w tej cenie do 600 zł jest obecnie, w zeszłym tygodniu była premiera Redmi trójki, który już ma właśnie baterię 3, 3000 mAh, też dual sim tylko, że jeden slot jest mieszany z kartą SD, więc jak chcecie zwiększyć pamięć w nim, to już będzie problem, żeby z dwóch kart SIM korzystać. W Redmi 2 są trzy oddzielne porty, jakby to kogoś interesowało. No i Redmi 3 tak dosyć hamsko przypomina nowe iPhone'y, bo, bo bardzo dużo jednak oni w Chinach lubią się wzorować na iPhone'ach i, i poszli tak dosyć ostro, czyli złoty, różowy i biały i, i tak wygląda oferta. No tak. Polecam. W każdym razie polecam, bo, bo sprzęt. No, nie widzę żadnego sensu, żeby wiecie, przepłacać 1500 zł za choćby, nie wiem, galaksy jakiegoś S5 czy S4. Nie wiem w tej cenie, jak można za. za dwa razy mniej, czy nawet trzy razy mniej wiesz, mieć, mieć dobry sprzęt. Nie? No chyba, że ktoś tam celuje naprawdę wysoko i, i chce mieć wiesz, sprzęt no, ze wszystkim, no to wiadomo, dalej, dalej aktualne pozostają te, te tematy, o których mówiliśmy, czyli OnePlusy dalej są moim zdaniem ciekawe, tylko no Wciąż Plusy u Ciebie są oficjalnie w dystrybucji w Anglii, a w Polsce nie są i to jednak jest jakiś problem. Nie, nie są. No, w, wiesz co, właśnie jak mi o tym powiedziałeś, to sobie wszedłem na polską stronę i masz pl i normalnie wszystko ładnie strona po polsku, oficjalna. Tak, Więc... ale one nie ma, Nie, ja się... Aha, nie ma... aha no nie wie, mają, wiem, wie, Ci wiesz, no tak, Możesz nie, zamówić, on ja Ci przyjdzie, ale Ci nie przyjdzie z Polski. Nie, nie, nie. nie, Oni no, spakują to tam Ci mamy. go z przejściówką na polskie gniazdko, ale on nie przyjdzie z Polski i gwarancja dalej będzie, wiesz, tak jak... no. Powiem Ci ciekawiej, to ja dostałem dodatkowo angielską wtyczkę, bo ta europejska była w standardzie. O, no w to, sumie. No. E, dobra, e, słuchajcie, jedziemy dalej, w sumie już pomału będziemy kończyć odcinek, jeszcze na końcu sobie pohejtujemy, czyli to co ja uwielbiam robić najbardziej. Zaczniemy od, od końca. Xbox Gold. Słyszymy, że będzie podnosić się o 20 zł. W sumie 20 zł to nie jest dużo. Gold jest dla mnie na dzień dzisiejszy, szczególnie na te nowe konsole, jest lepszą opcją niż Plus od PlayStation. No ale cóż, leci to do góry, do góry abonament, który jest. E, który jest obowiązkowy tak na dobrą sprawę dla graczy online'owych ale, ale to w sumie 80% graczy powiedzmy sobie szczerze kupuje coś takiego no, sz szkoda, że leci to do góry nic na to nie poradzimy Tomek i tak masz roczny abonament za darmo, więc ciebie to nie, nie dotyczy w żaden sposób ja ten, ja nie mam Xboxa, Rafał również ale to nad czym chcielibyśmy się skupić to problemy Sony problemy Sony, jak nie wiem czy słyszeliście na początku roku, akurat święta się udało ale na początku roku Sony miało problemy jednodniowy, dokładnie w poniedziałek bo chciałem wtedy pograć nie, nie działał PlayStation usługa ogólnie internetowa PlayStation nie działała, nie można było się zalogować więc użytkownicy, którzy płacą za internet który stał się obowiązkowy na tej usłudze no, mogli czuć się trochę rozczarowani Tomku, chciałeś coś pograć wtedy online? Pamiętasz sytuację? Ja wiesz co jest najlepsze, że właśnie zawsze tak jest, jak, jak działa to nie używasz, ale jak wracasz po pracy i chcesz włączyć i pograć, to ci wiesz PSN mówi, że nie dzisiaj, no nie mhm. nie, nie pograsz no tak. Ja akurat taką sytuację miałem, szczerze ci powiem. Bo nawet w weekend nie grałem, bo chyba były... To chyba jakoś tam święta były, czy coś. E, nie wiem, tak czy siak nie miałem czasu, czy coś, a właśnie następnego dnia, tygodniu chciałem sobie pograć i nie mogłem. Znaczy, mogłem, ale akurat ja jestem bardziej multiplayerowy, więc dla mnie to, jak, jak nie mam multi... to nie mam w co grać za bardzo, więc to, to mnie wkurzyło. No i co? No i rekompensata. Rekompensata... To w ogóle chyba zbyt wygórowane słowo. Ja bym tego nie nazwał rekompensatą. Eee, dali dzień. Eee, A ile dzień... czasu nie działało? Dzień. No, no to sumie... kurwa o co Ci chodzi? Człowieku, ja pracuję w ubezpieczeniach i rekompensata to jest słowo, które wychodzi z ubezpieczeń. I jeżeli straciłeś jabłko, to ktoś ci oddaje jabłko, a nie kurwa dwa jabłka. Czego oczekujesz? O co ci chodzi? Dodatkowo dodając masło maślane, to, że w regulaminie, który podpisałeś, akceptowałeś podczas zakładania konta na PlayStation i dołączania do PlayStation Online, no. Jest coś takiego, że Sony nie ponosi szkody za, za brak dostępu do różnych usług, w tym gry online spowodowane awariami, ataki, atakami, atakami hakerskimi, tornadami innymi takimi różnymi rzeczami, czyli praktycznie wyłączają całkowicie odpowiedzialność za to, że ci nie będzie działać, mimo że płacisz i ty to akceptujesz, więc nie możesz nic wymagać od nich. No, tak, bardziej w ogóle się, powiem wam szczerze, że nawet nawet to nie chodzi o to, że dostaliśmy ten dzień za darmo, tak? tylko chodzi o to, w jaki sposób my to dostaliśmy. Ja dostaję na maila kod 12 czy 16 cyfrowy, już nawet nie, chyba, chyba 12, który muszę przepisać, żeby dostać jeden dzień. I powiem wam szczerze, że otworzyłem tego maila, Popatrzyłem się, że dostaję jeden dzień, chociaż jeszcze mi zostało, nie wiem, z, z 200 dni. E, patrzę sobie na ten koniec i sobie mówię, co, Sony, ja mam to jeszcze wpisać, żeby dostać ten jeden zasrany dzień. I w, w ogóle to kompletnie olałem. To jest takie e, właśnie stwierdzenie, nie? że nie chcesz się no, schylić po to. No, no, dokładnie. To jest właśnie, Rafał, trochę twoje podejście, bo ty czasami wolisz y, zapłacić za coś, niż masz się z tym pieprzyć i iść naokoło i stracić więcej czasu, niż to wszystko jest warte. Więc y, ja po prostu zobaczyłem ten 12-cyfrowy kod i sobie pomyślałem, no tak, nie, nie mogli dołożyć wszystkim osobom, które miały tego plusa, nie, nie mogli, oni musieli ci wysłać maila, ty go musisz odczytać, I, nie wiem, ja, ja, ja powiem wam szczerze, że chciałem go gdzieś puścić ten jeden dzień, chcecie sobie, bierzcie, e, ciekawe, czy byście na przykład dostali dwa dni. Nie? Ty, ale to może specjalnie oni tak sobie wykombinowali, bo chcieli zobaczyć ile tak naprawdę jest aktywnych użytkowników, którzy to płacą, wiesz, wpisujesz kod, im się statystyka pokazuje ile ludzi wpisało ten kod, nie? Nie, no tak, ale, ale tam było coś takiego, że wydaje mi się, że ten mail został wygenerowany osobom, które, mają, które miały tą usługę PlayStation Plus aktywną. Moglibyśmy porównać te kody u ciebie i u mnie Tomku Ale w sumie Nie chcę się w tym pierdzielić ale, ale nie no za jeden dzień no Dla mnie to jest cebula To jest kompletna cebula Po prostu powinni wysłać maila e, Przepraszamy e, Właśnie do twojego konta dodaliśmy jeden dzień ekstra Okej okay, okej okay, spoko Ale nie dwunastocyfrowy kod który naprawdę nie chciało mi się... Po prostu przeczytałem to od razu. Nie, no, z tym no. się zgadzam. To, to jest trochę, trochę z dupy, no. no z, dupy, z dupy, z dupy. Bo nie wiem, jaka to jest uszczędność, wiesz, u nich. No ile oni, kurwa, na tym zarobią. Bo... Jestem ciekaw, czy ktoś te kody na Allegro sprzedawał. Yy, to, to, Tomku, wpisałeś ten kod u siebie? A nie, ty... ja, ja go od razu rozdałem, naprawdę bo to jest no. to co ty mówisz, to kurwa bym się dłużej jebał spisywaniem niż te zwarte. warte nie? E, tak, więc, więc po prostu to, to o, o tym o tym chciałem powiedzieć, a powiem wam szczerze, że nie, nie spodziewałem się, że Sony cokolwiek zrobi, bo przyzwyczaiłem się że do tych jakichś tam awarii po paru godzinach, bo nie oszukujmy się w zeszłym roku mieliśmy parę takich awarii ja nie mówię, że już całodniowych, tylko na, na przykład przez parę godzin nie można było się zalogować albo coś albo serwery nieaktywne i na ogół nic się z tym nie, nie działa. Tutaj dali kod od łaski i jeszcze, jeszcze ja mam go sobie wpisać. Chy, chyba, chyba, chyba żartujecie. A ciekawe, co w sytuacji, w której e, e, nie wiem, podaję maila, ale w ogóle z niego nie korzystam. Nie dostałbym, tak? Okay. No, to to jest prawda, tak. ale wiesz, w czym Pewnie jest tak. największy... A dużo, dużo jest takich osób. Ja mam na przykład dużo znajomych, na przykład z Facebooka, którzy dają jakiegoś tam maila przy założeniu konta, Mija, nie wiem, te 6 lat, już mają Facebooka czy 7. i oni w ogóle nie używają już te, tego konta. Kompletnie nie wchodzą na, na, na, na, na maila z, z Facebooka i później się robi problem, jak łączysz na przykład e, usługę Spotify z kontem z Facebooka, bo nie masz dostępu do tego maila, którego masz na Facebooku, a na Facebooku nie możesz zmienić maila. E, ma masło maślane, więc to też jest stosunkowo słabe. E, tak, Tomku. Wiecie, w czym jest największy problem? Bo oczywiście Sony ma rację i my mamy rację. Sony mhm. ma nic nie musi robić, nie muszą dawać żadnych wynagrodzeń, niczego, po prostu tak jest w regulaminie. My mamy oczywiście rację, bo my płacimy, my wymagamy i no, chcielibyśmy, żeby to działało, a jak nie działa, to żebyśmy coś dostawali w zamian. Ale największy problem to jest to, że ludzie wymagają za dużo. Ludzie chcą od razu czterech darmowych gier, jednej darmowej gry premierowej, tak jak to było w przypadku e, z, kiedyś dawno temu, jak, jak e, na ile to na, na miesiąc był po prostu przez hakerów zaatakowany e, PSN. I w ramach rekompensaty każdy dostał po dwie gry, chyba po trzy gry, tam różne, już nie pamiętam jakie to były konkretnie gry, ale każdy miał do wyboru z puli czterech albo pięciu gier dwie, trzy gry dla siebie i ludzie oczekują za brak dostępu przez, kurde, pół dnia darmowej gry i to, i to jest największy ból, bo... Dostali jeden darmowy dzień i zareagowali właśnie w ten sposób, jak ty, że no, ale co to jest jeden dzień? Ja wymagam tutaj gry. No tak ludzie myślą po prostu. No, nie pomyślą, że wiesz, że parę godzin nie było dostępu do tej usługi, no tylko nauczeni ale tamtą sytuację. No, to... to jest tak, ja mam taką codzienność, no panowie. W Polsce się przyjęło już tak, że jeżeli masz wypadek samochodowy i ze sprawcy dostajesz odszkodowanie. To dostajesz kilka tysięcy, naprawiasz na używanych częściach albo nawet w warsztacie i w gratisie dostajesz, wiesz, lakierowanie całego samochodu, tudzież kasę na nowy telewizor, wiesz, żeby sobie wykorzystać, tak? I nie znam osoby, która by wzięła odszkodowanie i po prostu nie zostało jej w kieszeni cokolwiek i, i po prostu taką mamy mentalność, no, że na takich rzeczach się zarabia. Ktoś spierdolił, to ja muszę zyskać, tak? Nie dostać rekompensatę, muszę zyskać. No, ta, tak, tak, tak, tak. To tak, jest tak. problem. I z, z, z tym Rafale się z tym zgodzę. Dobra, e, słuchajcie, e, kończymy pomału ten odcinek. Ja jeszcze chciałbym jedno sprostowanie, e, o czym mówił Rafał. Mówił o Rafał albo Tomek. Nie wiem, kto z Was poruszył ten temat abonamentu e, w kinie. E, Rafał. E, słuchajcie, opcja, tak, e, dowiedziałem się dokładnie, jak to wygląda. 5 dyszek, około 5, 49 chyba złotych. E, Fakt, faktem na miesiąc, ale przez rok. Więc to nie jest tak, że na miesiąc sobie pójdziecie i później możecie olać, nie? Musicie chodzić do kina, wykupić tą opcję minimum rok. Więc to nie jest takie kolorowe, jakby się wydawało. I tam trzeba zapłacić z góry, z tego co wiem. A, a to tego aż tak się nie dowie... Nie no, jak z góry, no to chyba to już przegięcie trochę, nie? No, pięć stów? No, musisz zapłacić więcej pięćset, sześćset Coś takiego musisz zapłacić. To z góry, sześć stów. No to, to, to, to, to w ogóle ostro. Dobra, więc to tylko chciałem sprostować, że to nie jest takie kolorowe, jakby się wydawało. Słuchajcie, 51 odcinek w nowym roku, pierwszy odcinek w nowym roku w sumie został nagrany było nam bardzo miło standardowo, drodzy słuchacze wchodźcie na patportal.pl, tam zamieszczamy odcinki Bezimienny.pl strona cały czas działa możecie słuchać nasze odcinki ewentualnie zobaczyć jakie zdjęcia wstawiliśmy z Falauta, tak poza tym oczywiście YouTube i Twitch Tomek nagrywa relacje z różnych gier akurat Ostatnio kompletnie nic nie było, więc kompletnie... Ja nie... ostatnio nie mam głowy i chęci do grania, więc za to przepraszam, tak, ale tak, się tak, poprawię. Tak. Ale, ale, ale ja, ja myślę, Tomku, że nie jesteś osamotniony i na pewno sporo naszych słuchaczy ma podobnie, więc e... może to ta pogoda. E... Różnie z tym jest. Dobra, słuchajcie, 51 odcinek dobiega końca e... i nagrywał dzisiaj ze mną standardowo. Tomek Zawacki Dzięki bardzo, do usłyszenia. Był ze mną Rado Rafał Radomyński? Ty się tak nie jąkaj. Żegnam wszystkich. Dziękuję Zobaczony bardzo. Znaczymy. Już jestem. Dobra. I ja, czyli Christian Kender. A my słyszymy się... No właśnie, słyszymy się w przyszłości. Podamy na Facebooku. Dziękujemy bardzo. Miejego wieczoru. Trzymajcie się. Żegnam.